Godzina 13. Halleluja! Chwała Panu! Halleluja! Dobrze! Jak się macie dzisiaj? To znaczy jesteście błogosławieni namaszczeni i wyznający Słowo Boże. Czy naprawdę wierzycie w to? Dobrze, nasze słowo na dzisiaj to dzieje apostolskie 2.4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Powiedzmy to, dzieje apostolskie 2.4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Pała Bogu! Halleluja! Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy za to, że żadne z tych słów nie było napisane w duchu nieprawdy. A także dziękujemy Ci, że to samo, tak samo jak w Dniu Zielonych Świąt, kiedy wszyscy zaczęli mówić innymi językami, to samo jest prawdziwe i aktualne dla nas dzisiaj. Oddajemy Ci chwałę i cześć, cześć za to, co się stanie, jako wynik nauczania w imieniu Jezusa. A wszyscy święci powiedzieli Amen. My mamy zamiar usługiwać na temat czegoś, o czym myślimy, że może się okazać bardzo ważne w życiu chrześcijańskim. Jedną z dziedzin, w której chrześcijanie i zielonoświątkowcy nie domagają, są niedouczeni, jest usługiwanie przy chrzcie w Duchu Świętym. Usługiwanie przy chrzcie w Duchu Świętym, wierzę, jest bardzo istotne, gdy się wie, jak prowadzić ludzi do Pana Jezusa Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, jak przeprowadzić kogoś przez modlitwę grzesznika. Powinien wiedzieć, jakie kroki należy zrobić, aby stać się wierzącym, aby w końcu uwieńczyć dzieło. Jest tak wiele ludzi, którzy mówią o Jezusie, czy też dają świadectwa o tym, co się stało w ich własnym życiu. A potem ostatecznie nie osiągają celu, bo nie mają potwierdzenia na końcu o tym, czy ta osoba przyjęła Jezusa jako zbawiciela i pana. Jaki jest cel świadczenia? Zdobywać duszę dla Jezusa. Świadcząc, nie zapominaj pytać, czy nie chcesz przyjąć Jezusa jako swojego zbawiciela i pana w tej chwili. Wierzę, że na równi ważnym jest chrzest w Duchu Świętym, ponieważ wierzący bez chrztu w Duchu Świętym nie ma mocy, aby żyć zwycięskim życiem chrześcijańskim. Oni nie mają tej samej radości, jaką wy macie, a więc czuję, jako napełniona duchem chrześcijanka, że wszyscy musimy wiedzieć, jak przyprowadzać, przy, e, do chrztu Duchem Świętym. Teraz chcemy podzielić się z wami, jak to robić i jak nie robić. Ponieważ ja wierzę, że jednym z największych problemów ludzi, którzy nie przyjęli chrztu Duchem Świętym, jest to, że nie byli nauczani, jak to robić. Teraz wiem, kiedy nauczamy o tym, jak usługiwać przy chrzcie w Duchu Świętym, to popadamy jakby w konflikt. Ludzie powiedzą, o, to jest tak nadnaturalne i tak duchowe, że nie odważyłbym się mówić im, jak otrzymać chrzest w Duchu Świętym. To tak jakbyś powiedział, że wahasz się przyprowadzić grzesznika do Jezusa, modląc się z Nim modlitwą grzesznika, tylko dlatego, że On jest zagrzeszny, by to zrobić. A więc, kiedy stoimy u końca nabożeństwa i modlimy się modlitwą grzesznika, to czy coś robimy tym ludziom? Czy to my ich zbawiamy? Czy to my jesteśmy Jezusem, który ma wejść do ich serc? Nie, ale pokazujemy im, jak otrzymać zbawienie. W liście do Rzymian jest powiedziane, jakby się dowiedzieli o zbawieniu, gdyby im ktoś nie powiedział. Tak samo przedstawia się sprawa z Duchem Świętym. Są przypadki tak zwane nadnaturalne, o których słyszeliśmy od ludzi, którzy w nadnaturalny sposób otrzymali chrzest bez żadnych instrukcji danych uprzednio. Ale my, jak dotychczas, usługiwaliśmy więcej niż w 350 tysiącach przypadków ludziom, którym uprzednio. Daliśmy wskazówki odnośnie tego, jak otrzymać chrzest Duchem Świętym. Charles, myślę, że w dużej liczbie ci, którym żeśmy usługiwali już poprzednio, ktoś miał możliwość usługiwać. Czy tak? Można by było powiedzieć, że wiele, wiele z nich odchodzi w stanie całkowitej frustracji, ponieważ powiedziano im, to wszystko w tej sprawie, teraz czekaj tylko, aż się to stanie". Oni nawet nie wiedzą, co ma się wydarzyć. Chcemy Wam pokazać rzeczy, jakie należy i nie należy robić, ponieważ rzeczy, o których nauczamy, że nie należy robić, są tak bardzo realne. Jeśli robicie to, o czym mówimy Wam, żeby nie robić, to ludzie nie otrzymają Chrztu w Duchu Świętym i odejdą zawiedzeni. Chrzest Duchem Świętym może być usługiwany pojedynczym osobom, a także Chrzest Duchem Świętym usługiwany może być grupowo. Prosto od słowa Bóg posyła i stawia nas w służbie usługiwania tłumom. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usługiwaliśmy do Chrztu Duchem Świętym. Po raz pierwszy było to w Indiana, a potem drugi i trzeci raz byliśmy tam aż do czwartej godziny nad ranem, ponieważ myśleliśmy, że musimy wkładać ręce na każdą osobę osobno i myśleliśmy także, że musimy się modlić za każdego z osobna, aby otrzymał przez Duchem Świętym. A potem kiedyś zdaliśmy sobie sprawę z tego, że Jezus ochrzcił 120 ludzi Duchem Świętym w tym samym czasie i oni zaczęli mówić w językach, tak jak im Duch poddawał. Dziękuję Bogu za Georgia Otissa, bo gdy widzieliśmy go, usługującego chrzest w Duchu Świętym i instruującego ludzi, to właśnie wtedy Bóg pobudził nas w serca, by też w bardzo prosty sposób usługiwać chrzest w Duchu Świętym. To jest zwyczajne, proste, ludzkie. Ilu z Was należy do istot ludzkich? A ilu z Was jest zwykłymi ludźmi, takimi jak rybak, czy celnik, czy księgowy, czy kierowca ciężarówki, czy jakąkolwiek byś pracę nie wykonywał, Zwykły człowiek. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, ducha i duszy. I te części naszego jestestwa są wieczne, dlatego też chcę, aby były napełnione Jego Duchem. Lubię to czytać z Ewangelii 17 rozdziału Jana o tym, jak Jezus przychodzi do naszego ducha, serca i duszy. Bóg mieszka w nas, więc mamy Boga i Jezusa Chrystusa w nas, a gdy ma Ducha Ducha Bożego, który przynosi moc, to jest niespotykany. Chciałbym jeszcze napomknąć kilka punktów przed usługiwaniem. To są dary ducha świętego. Proszę, otwórzcie dzieła apostolskie, drugi rozdział, 38-39, Tak, 39. Tam czytamy z nowej wersji James. I upamiętajcie się i niech każdy z was da ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do Was i do dzieci Waszych oraz do tych wszystkich, którzy są z daleka, ilu ich Pan Bóg nasz powołał. To jest cudowne. Aleluja. Tutaj mamy to nazwane darem Duchem Świętym, ale z Ewangelii Jana dowiadujemy się, że to jest ta także nazwane Krzestem w Duchu Świętym. Jan powiedział, Jezus przyszedł, w zasadzie to Jan powiedział, tak, Jezus przyszedł, przy przy przy przy przy aby Was skrzyć w Duchu Świętym, więc mamy dowód, że to nazwamy, można nazwać także darem i Krzestem w Duchu świętym. To jest duch żyjącego Boga, Twój Twojego ducha. I Twój duch ma ten sam rozmiar. co Ty w Starym Testamencie m, przychodził indywidualnie. Znajdujesz go dużo w dużych różnych sytuacjach, może w Korkondancji poszukać. Pan powiedział, i to jest namaszczenie Ducha Świętego Samuelu. On był namaszczony olejem. Wtedy Duch Pański stąpił na niego i odział go mocą, by stać się królem w fizycznym sensie nad dziećmi z ale Bóg zawsze królowanie odnosi do duchowej sfery. Są cztery przypadki w Nowym Testamencie, gdzie ludzie otrzymali dar Ducha Świętego. Dzieje apostolskie drugi rozdział, gdzie w 50. dniu Duch Święty stąpił na nich w postaci języków ognia, rozczepionych ogników i oni wszyscy otrzymali dar Ducha Świętego i zaczęli wszyscy mówić innymi językami, jak dał, da, Duch im dawał podda, poddawał. Ludzie mówili, a Duch im dawał wymawiać. W dziejach apostolskich VIII rozdział 14 werset, otrzymali dar Ducha Świętego, ale nie mamy wspomniany, aby mówili oni innymi językami, ale zaraz mamy dowód na to, że coś szczególnego się wydarzyło, bo Szymon to chciał kupić tę moc i został zgromiony za to. Nie możesz kupić daru Bożego, bo nie ma takiego, by go stać było na to. A poza tym Jezus już zapłacił. Halleluja. Gdzie apostolski 10 rozdział, 44 werset. To już Pie, prawie 10 lat, po 50 dniu po raz pierwszy zjawili się na scenie galacjanie. Jest to cudowne? Nie, to poganie. W Living Bible jest powiedziane, że otrzymali dar Ducha Świętego i nie mieli najmniejszych wątpliwości co do tego. To mówili Żydzi, którzy tam byli i nie mogli uwierzyć, że nawet poganie otrzymali ten sam dar Ducha Świętego. Oni nie przypuszczali, że to się im należy, ale powiedzieli, że, ma, że nie ma wątpliwości co do tego, bo słyszali ich mówiąc innymi językami, chwalących Boga. A 25 lat później, po wolnych świętach, w dziejach apostolskich w XIX rozdziale, pytają wierzących, to chrześcijan, bo jeśli wierzysz w Jezusa, to jesteś nowonarodzonym, więc jesteś chrześcijaninem. Zapytali ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście. Oni natomiast odpowiedzieli, nawet nie wiedzą, nie wiedzą, co to jest Duch Święty. Ale gdy go przyjęli, to robili to te same rzeczy, co ci na początku zaczęli mówić innymi językami. Więc mamy znów dowód, że bramo do naturalności to przyjęcie daru Ducha Świętego wraz z mówieniem między Niektórzy mówią, to nie jest ważne, skoro Słowo Boże to mówi o tym i poza tym każdy werset w Nowym Testamencie jest napisany przez kogoś, kto pisał, co mówi językami. Jeśli by nie było innych żadnych dowodów na podkreślenie ważności, to z pewnością ten wystarczy. Jeśli jesteśmy już w końcówce pokoleń, które dokonują ostatnich aktów w Nowym Testamencie, przywodząc historię do swej końcówki, to musimy mieć tę samą moc, co oni tam mieli na samym początku. Charles, wiem, że niektórzy studenci biorą notatki, więc ty to zrób. To będzie jedna z najważniejszych rzeczy, jaką kiedykolwiek powiesz, kiedy usługujesz przy osobie, która rozważa, czy aby powinno się mówić w językach. Mój Kościół nie wierzy w to. Dobrze. Jeśli Twój Kościół nie wierzy w chrzest w Duchu Świętym, to w takim razie dlaczego głoszą ze Słowa Bożego? Ponieważ każdy wiersz tutaj był napisany przez kogoś, kto mówił w językach. Cały Nowy Testament był napisany przez kogoś, kto mówił w językach. To jest bardzo ważna sprawa, abyś odnotował, ponieważ to jest podstawa. Ponieważ tak wielu ludzi, z którymi rozmawiasz, ciągle argumentują. Innymi słowy ciągle podważają tę dziedzinę. Jak wielu z Was wierzy, że każdy wierzący potrzebuje chrzest w Duchu Świętym? Dobrze, jedną z Waszych odpowiedzialności jako napełnionych duchem wierzących jest usługiwanie przy chrzcie. I także pokazanie im na przykładzie, gdzie Charles dał przykład wierzącego, który chrztu nie otrzymał, jest wiele ludzi, którzy mówią, otrzymałem Ducha Świętego wtedy, gdy dostałem, doznałem zbawienia. Ty nie otrzymałeś chrztu w Duchu Świętym, ponieważ ci wierzący na drodze do Efezu w XIX rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr powiedział im, czyście otrzymali, oni odpowiedzieli, my nawet nie wiemy, o czym ty mówisz. Myślę, że powinniście zrobić małą listę punktów kluczowych, które przekonają ludzi, że muszą otrzymać chrzest. Jedną z nich jest taki, że w całym Nowym Testamencie Bóg nawet nie ufał zapisowi Jego słowa o sobie, która nie miała chrztu w Duchu Świętym i nie mówiła w językach. Hallelujah, chwała Panu. Tak więc Bóg powiedział nam na początku naszej usługi, że zdejmie zasłonę z nadnaturalności. Pewien człowiek to tak opisał. Wy zjęliście mistycyzm z nadnaturalności, pozostawiając ją świętą. Wszystkie nadnaturalne rzeczy są od Boga i dlatego są święte, ale mają być przedstawione przez zwykłych ludzi jak my, bo my jesteśmy zwykłymi istotami ludzkimi potrzebującymi tą moc. To jest coś innego, aniżeli dar języków, opisany w 12 czy 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, gdzie napisane jest o poselstwie w językach, które musi być zawsze tłumaczone jako drugi dar wykładania języków. Jaka jest różnica między nimi? Gdy otrzymasz dar chrztu w Duchu Świętym, to będziesz Mówił innymi językami To jest język Twego Ducha, gdy mówi Bezpośrednio do Wszechmogącego Boga Gorąca linia do nieba A jak to George Otis nazwał druga linia Gorąca do nieba. Może w zasadzie Modlić się w tym Duchu do Boga Rzymian, 26 werset Mówi, że gdy modlisz się do Boga To zgodnie z wolą Bożą W pierwszym 14 2 mówi nam, że modlisz się w językach, mówisz do Boga. Bóg nie potrzebuje wykładania, On, jest, on ma całą wiedzę, on, jest, on wszystko wie, On nam dał język, zna, je wszystkie może rozumieć, nawet myśl, czy nawet znamy serca, więc Bóg to rozumie i to jest ta wolność ducha, gdy mówisz z Bogiem językiem, który On ci dał, ale w innym, innych momentach mamy do czynienia z darami i umiejętnościami Ducha Świętego, gdy usługujemy dla pewnych celów. Jednym z darów jest dar uzdrawiania i widzisz jego żywotność, z pewnością potrzebujemy te dary, czy umiejętności, by uzdrawiać chorych, bo Jezus używał tego narzędzia, by, ludzi, by ludzie uwierzyli, że jest Synem Bożym jako i y, dos, aby uwierzyli i dostali się do nieba. Gdy operujesz tymi darami, dwa czy trzy z nich to są dary wokalne. Jeden z nich nazywa się darem pro, prorokowania, innym darem różnych języków, jeszcze inny dar wykładania języków. Gdy przekazujesz poselstwo od Boga do ludzi, to odczuwasz go w pierwszym duchu. Jeszcze więcej powiemy na ten temat później, ale wtedy w Twym duchu odczuwasz, że Ty jesteś tym, którego Bóg wybrał do przekazania poselstwa. I to ciekawe, że zazwyczaj jest więcej wypowiedziane w językach. Jest coś w tym duchowym języku ze śpiewu, podobne do hebrajskiego. Oni nie mieli przecinków czy kropek, nic z tego, co my mamy w naszych językach, bo to jest modlitwa w duchu. Ale gdy przekazujesz poselstwo w językach, to odczuwasz, w momencie, gdy rozpoczynasz moc Bożą i Jego słowa skierowane do ludzi, mój język jest bardzo ekspresyjny. Hapati gdy Bóg mówi do zgromadzenia, wtedy jest to nazwane różne rodzaje języków. Pozwól, że wyłożę to czas. Czy ty masz wykład tego? Może ktoś inny jeszcze ma wykład tego, ponieważ poselstwo zawsze musi być w parze z tłumaczeniem. Widzicie, wasz język modlitewny do Boga nie wymaga tłumaczenia, ponieważ idzie prosto do Boga. Ale kiedy Bóg przemawia do ludzi, tak jak Charles to zrobił za drugim razem, to oznacza, że Bóg przemawia do swych ludzi i jest potrzebne tłumaczenie, wykładanie, kiedy mówisz, używając daru języków. Kto dzisiaj ma wykładanie? Wiem to w moim duchu. Wiem, że ktoś ma jedno zdanie. Dobrze, powstań. Zak, właściwie, podejdź tutaj, abyśmy mogli złapać Cię mikrofonem, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Miałam wykładanie, ale także wiedziałam, że Bóg dał komuś innemu albo całe tłumaczenie, albo tylko początek. To, co Pan mi powiedział, zwróć uwagę na słowa, którymi przemawiam do Ciebie przez tego człowieka. Aleluja! Zważ na moje słowa, które mówię przez tego człowieka. Może niekoniecznie tak samo powiedziałam. Ale poselstwo było takie samo, ponieważ Bóg mówi, słuchajcie, ponieważ chcę, abyście byli nauczycielami na świecie o tym, jak otrzymać chrzest i na temat różnicy między darami języków, a Twoim językiem modlitewnym, który to nie wymaga wykładania. Dziękuję za, to było dobre. Super, chwała zauważysz, że to jest zawsze od Boga do ludzi. I On właśnie odczuł, że Duch, Duch chce powiedzieć to, co właśnie powiedział. Często ludzie przekazują poselstwo w językach i jego wyłożenie, mówiąc tak, mówi Bóg. I cokolwiek to jest, to Bóg mówi do ludzi. Pokażmy im, jak łatwym jest zobaczenie różnicy między nimi. Kiedy modlisz się w językach, to chwalisz i uwielbiasz Boga z ziemi, do nieba. Kontakt ziemi z niebem nie potrzebuje wykładania. Inną sprawą jest niebo, ziemia. Wtedy to Bóg mówi do ludzi. Kiedykolwiek to jest niebo, ziemia, musi towarzyszyć temu zawsze, zawsze wykładanie. Jest powiedziane, aby nikt nie dawał poselstwa w językach, dopóki nie będzie wykładowcy. To tak łatwo zapamiętać, ponieważ jeśli jest ziemia, niebo, to duch modli się do Boga. Innym zaś jest dar języków, przez który Bóg przemawia do swych ludzi nadnaturalnie, przekazując poselstwo w językach i wykładanie. Wiele ludzi nie ma jasnego zrozumienia w tej sprawie. Wielu uważa, że to ta sama sprawa, że to jest poselstwo w językach. I zauważycie, że kiedykolwiek ktokolwiek sprzeciwia się śpiewaniu w językach lub mówieniu w językach, to dlatego, że nie rozumie różnicy między poselstwem w językach, a darami Ducha Świętego, którym jest modlitwa w językach lub poselstwo w językach. Jak wielu z Was rozumie, o czym mówimy, chcę się upewnić, że jasno rozumiecie, jak wielka różnica między połączeniami ziemia-niebo, a nieba-niebo-ziemia. Hallelujah. Chcielibyśmy pokazać Wam, jak usługiwać przy się w Duchu Świętym. Byliśmy świadkami, jak pojedyncze osoby przyjmowały, jak i za jednym razem tłum pięciotysięczny. Szacujemy, że około 98-99% ludzi, co widzimy czy dowiadujemy się, zostaje ochrzone w Duchu Świętym podczas naszych nabożeństw. Zazwyczaj dajemy im 15 piętnasto-minutową instrukcje, mniej więcej co już wam przekazaliśmy, a to po to, by rozumieli te rzeczy, o których mówiliśmy w ciągu tych ostatnich minut. Chcemy i wam to przekazać, abyście wiedzieli, jak to jest proste. Naturalnie nie musicie to robić w ten sam sposób. W świecie podatku, w którym byłem zatrudniony jako uprawniony księgowy, mieliśmy długie i krótkie formularze. W tych krótkich nie był nie dużo musiałeś podawać. Często, hmm, nawet niedawno pewna młoda kobieta przyszła, było to po nabożeństwie, około 11 czy 11.30 wieczorem i ona powiedziała, tak bardzo chcę przeżyć chrzest w Duchu Świętym, więc dałem jej skrócony, halleluja, halleluja. Ale ona słuchała już nas na nabożeństwie przedtem, więc ten krótki kurs wygląda tak. Kładę ręce na Tobie, naturalnie wpierw pytam, czy przyjąłeś Jezusa jako Zbawiciela, bo bez tego nie otrzymasz daru Ducha Świętego, dopiero gdy zrodziłeś się na nowo, ale gdy tylko zrodziłeś się na nowo, możesz zaraz być ochrzany w Duchu Świętym i otrzymać moc z wysokości, natomiast bo natychmiast, bo jeszcze nie jest, jeszcze jej nie masz. Jest wielu ludzi, jak na przykład w dziennastym rozdziale apostolskich dziejów, którzy przyjęli ten dar trochę później. Powiedziałem tej młodej dziewczynie, położę ręce na tobie i poproszę Jezusa, by oszczył cię w Duchu Świętym. Wszystkie języki powstały z mieszaniny syla różnych. Chcę, abyś teraz popatrzyła na Boga, miłowała, go, wydając dźwięki, nie w angielskim. Niech wyjdą one na luzie, aby Bóg mógł je kształtować. Położyłem ręce na niej i powiedział Jezu, oszczę ją w Duchu Świętym. Huka, bary i rozpocząłem modlić się w językach i ona też zaraz zaczęła modlić się w językach. Kiedyś tak się zdarzyło, że przypadkowo zobaczyłem na zegarek, gdy ktoś wszedł i powiedział, że chce przyjąć się z Duchu Świętym. Dokładnie, mówię Wam, minęło 26 minut do czasu, kiedy mówił w językach. Myślę, że tak to powinno być. Aleluja. Jakkolwiek chcę zwrócić Waszą uwagę na to, bo często z powodu tego ludzie nie przyjmują chrztu w Duchu Świętym, bo nie są wystarczająco poinformowani o tym. Czynimy to tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy widzimy, że ktoś jest gotowy. Jak wie, Czy wiecie, że są ludzie tacy, którzy są gotowi przyjąć Ducha Świętego? Wewnątrz ich wszystko bulgoce i bez względu, czy nałożysz ręce na nich, czy też nie oni zaczną mówić w językach. A czy wiecie, że są tacy też, którzy są zamknięci i którzy nie rozumieją nawet tego, że to oni mają wydawać dźwięki i dlatego potrzebują dodatkowych informacji. Chcielibyśmy Wam polecić i gorąco zachęcić Was, gdy ktoś przychodzi do was pojedynczo i chce przyjąć chrzest w Duchu Świętym, abyście wtedy znaleźli piętnaście albo przynajmniej dziesięć, by wyjaśnić jemu, czy jej, co mają robić. Bo jest Boży udział i nasz udział w chrzcie w Duchu Świętym. Jezus jest tym, który chrzci. Powinnam powiedzieć Jezusa udział i nasz udział. Jezus spotyka ciebie jako ten, który cię chrzci, a ty też masz coś do zrobienia. Kto rozpoczął mówić w Dniu Zielonych Świąt? Oni to, co Duch im poddawał. I dlatego to musisz uczynić jasnym, że aby otrzymać chrzest w Duchu Świętym, oni muszą zacząć mówić. Dotychczas nie widziałam wśród setek tysięcy otrzymujących chrzest w Duchu Świętym, ani jednego, który by otrzymał chrzest, stojąc jak słup. Bo wierzcie, są tacy jak mumie, zamkną swoje usta, oni zamykają szczelnie usta i za skarby nie otworzą ich. W ten sposób nigdy dotychczas nikt nie otrzymał Ducha Świętego. W dniu Święta Pięćdziesiątnicy oni zaczęli mówić, jakim Duch poddawał, ale mówienie pochodziło od nich w taki sam sposób, jak od Ciebie gdy otrzymujesz chrzest w duchu. Ilu z was otrzymało chrzest duchu świętym, gdy zaczęliście mówić? Wszyscy, bo jeśli nie, to nie otrzymalibyście chrztu w duchu, bo Bóg nie zmusi nikogo do wydawania głosu. Czy zgadzacie się? Duch Boży Święty jest pełen łagodności i Bóg nie zmusi cię do czegoś, co nie chcesz robić. Także spotykam ludzi, którzy są negatywni. Negatywizm często przychodzi z nauczania, jakie ci ludzie mają w zboże. Oni mówią, mój zbór nie wierzy w języki. Mówiono mi, że języki pochodzą od diabła. Ty mówisz im, teraz otwórz swoje usta, rozpocznij wydawać te dziwne dźwięki, a Duch Święty, zapiszcie to sobie, weźmie te dźwięki, które ty wydajesz, i podda Ci to, co jest potrzebne ale Ty masz wydawać dźwięki. Niektórzy pytają, czy mamy wydawać te same dźwięki? Nie. Czy wiecie, że każdego język jest inny? Przyczyną, dla której nigdy nie mówię jakie dźwięki. Pozwólcie, że podzielę się tym, co wydarzyło się nam kiedyś na zachodnim wybrzeżu. Tam było wiele ludzi i powiedziałam, do czasu, kiedy nie otrzymasz płynnego języka, moc nie stąpi na Ciebie. I rzeczywiście tak jest. Są tacy, którzy się zatną i na jednej czy dwóch sylabach i myślą, myślą że to jest Chrzest. Nie. Słowo nam mówi, że z wnętrza Twego popłyną rzeki wody żywej. I do czasu, gdy nie masz płynnego języka, który się wylewa z Ciebie jak rzeki wody, to nie otrzymałeś wszystkiego, co należy do chrztu w Duchu Świętym. Jeździliśmy tam na zachodzie i z pewnym ewangelistą i ludzie przychodzili, mówiąc, że nie mówią płynnie. Ja prosiłam, pozwól mi posłuchać. Bo wielu mówiło, nie jestem pewny, czy otrzymałem, czy nie. Zawsze prosiłam, pozwól mi Cię usłyszeć. Czy rozpoznacie prawdziwe języki? Nie ma wątpliwości, absolutnie, bo w momencie, gdy tylko zaczną mówić, odczuwa się moc Ducha Świętego. Więc do pierwszej osoby powiedziałam, módl się w językach. Dit dat, dit dat, dit to nie jest modlitwa w językach, a ona odpowiedziała, ale to nam kazał mówić ten człowiek. Chyba się wygłupiasz, powiedziałam. Poszłam do następnej. Did dat, did dat. Nie jestem pewna, czy mówią językami. Poszłam do trzeciej i chyba ich było aż 25 tego wieczoru mówiących did dat, did dat. A to przecież nie jest modlitwa w językach. Myślę, że zawsze powinniśmy być wyrozumiali, gdy nie modlą się w językach. Powinniśmy im powiedzieć, może rozpoczniemy od początku, bo wielu wyznaje słowa na przykład szandala. Wielu używa tego słowa, bo słyszeli to u kogoś, gdy ten rozpoczynał swój język modlitewny. I myślę, że myślą, że to jest modlitwa w językach. Szandala, dzięki Ci Jezu. Szandala, dzięki Jezu, szandala, dzięki Jezu, szandala, dzięki Jezu. Czy to jest modlitwa w językach? Nie. Zapożyczyłeś dobre słowo, ale Biblia mówi, że z Twojego wnętrza. I tak modlą się przez cały dzień, bo to jest z mego wnętrza, skąd właśnie płyną rzeki wody żywej. Uświadom ludzi, że usta, które to mówią, są ich ustami. Myślę, że to jest największe zaskoczenie, jakie przeżywają przy chrzcie w Duchu Świętym, gdy dowiadują się, że to właśnie oni mają robić. Kiedyś mały chłopak przyszedł, aby otrzymać... Wiecie, w zasadzie nasz język składa się z różnych pokładanych sylab. Niektóre dziwnie brzmią. Małe dzieci to rozumieją, a większe też, bo w swej szczerości ten pastor, wiecie, ale ludzie nie mogli go zrozumieć, po prostu nawet go źle zrozumieli. Wiele tego nie pojmuje. On powiedział, wymówcie trochę dźwięków typu did, dat. On może tak to uczynił i on, on to, oni to podchwycili, did, dat, did, dat, więc zaczęli krytykować i z tego nauczania się śmiali. Gdy nauczasz, niech wiedzą, że ty, wiecie, pewien człowiek, mówił 17 językami, pracował w Instytucie Mudiego w Chinach, był chińczykiem i kiedy przyszedł do nas, aby otrzymać szes był przeciwko językom, bo tak go nauczali, ale przy wyszedł chcąc otrzymać i gdy rozpoczął mówi, to zawsze w jakimś mu znanym języku. Wtedy córka mówi, nie tato, to nie jest tak. Ty mówisz teraz i wymienia ten język, jaki mówiła. I wreszcie kata katapokapalala i tatapokapalala. I wreszcie powiedział, o, to jest jak pompa, którą trzeba zalać. Czyli widzisz, w zasadzie rozpoczął w ciele, bo ty jesteś istotą ludzką i musisz rozpocząć wydawać dźwięki, ale później już uwolnij się od ich kontrolowania. Pozwól, pozwól się otoczyć tym dźwiękom po raz pierwszy, gdy słyszałem, jako mały chłopak, to było w dziewczyn, dziewczynka, przyszła na w namiocie Zielon-Świątkowym i właśnie wtedy jakby się zraziłem do nich. Do momentu, kiedy to zrozumiałem. Ci ludzie szczerze chcieli e, usłużyć i powiedzieli mu, powiedz, powiedz chwała. Ona powiedziała, chwała, chwała. Później powiedzieli, chwała, chwała, powiedz. Ona chwała, chwała. I powiedzieli wręcz zacznij to bardzo szybko. Mówi ona chwała, chwała, chwała, chwała, chwała. I mówi, o, już otrzymałaś to. Wtedy nie, ale to nie było to. Ona używała angielskiego i ciągle kontrolowała słowa swym umysłem, chociaż byli szczerzy, jednak nie wiedzieli, jak usłużyć, dlatego też my Was teraz uczamy, nauczamy. Jest wiele sposobów usługiwania, a nasz jest jednym z nich, więc nie zamykaj się tylko do tego, co tutaj słyszysz, ale pamiętaj te punkty. Gdy mówimy pomieszane sylaby, to często ludzie ze skromnymi umiejętnościami językowymi wiesz, musicie zejść na poziom maszyny do pisania. To jest A, B, K, Q, K, J. Jest to 26 różnych różnych znaków tam w alfabecie angielskim i o, gdy zaczynasz je używać, więc mówimy celowo, rozpoczynamy mówiąc Allah, Kapu, Kala i uwalnia w ten sposób, gdy zakończysz w ciele, w którym zastartowałeś, to zamiast po prostu płynąć jak rzeka wody żywej, bo wtedy duch przejmuje panowanie od twojego umysłu. Ty musisz zdecydować, że będziesz mówił w językach. I po prostu jeśli ty nie zaczniesz, to nigdy nie będzie tego. pozwól, że dam im dobry przykład. Gdybym wstała i zaczęła mówić banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, to by nie miało żadnego sensu. Tak, pilnuj, żebyś nie zgubiła banany. zgubiłam banany w porządku. A więc widzicie, używam tylko sylaby ba i sylaby na. Banana, banana, banana. -na. Widzicie, co mówię? Ale jeśli włożę tam inne dźwięki przy użyciu mego intelektu, wtedy mogę powiedzieć: Lubię banany z cukrem i śmietaną. Lubię banany z płatkami. Czy tobie smakują banany z płatkami? Widzisz różnicę. Używam słowo banany, ale nie zacinam się na nim jak na starej płycie. Używam wiele innych sylab, aby utworzyć słowa. Wszystkie języki składają się z sylab. Innymi słowy, gdy mówię sylaba, składa się ono z trzech sylab. Sylaba. W zasadzie to nie jest słowo. Po prostu to trzy sylaby złożone razem. I to samo odnosi się do mówienia w językach. Możesz mówić dźwięki sylabowe, a wtedy Duch Święty przekształci to w język dla Ciebie. Gdy ludzie się zatną, wtedy Charles zazwyczaj mówi, bo on zazwyczaj usługuje przy chrzcie w Duchu Świętym, aby te małe dźwięki pozostawił za sobą i rozpoczął znów od początku. Spotkasz przeróżnych ludzi, bo często usługujemy na naszych nabożeństwach tym, którzy nie otrzymują chrztu tak od razu. Wtedy prosimy, aby z takimi działać indywidualnie, tłumacząc i usługując im na boku. Jeśli się zachnął na czymś w rodzaju Abadaba, powiedz, aby pozostawili to za sobą i rozpoczęli od początku. Może przekażę Wam dwie tajemnice, które są bardzo ważne, bo pomagają przy usłudze Charles. Zachęć ich, by zaczęli mówić bardzo szybko. Zachęć, by mówili głośno. Bo wiecie, zresztą, ilu z Was miało kłopoty z otrzymaniem chrztu w Duchu Świętym? Podnieście rękę. W porządku. Czy wiecie, że gdy rozpoczniecie mówić o tak... A potem zaczynacie powątpiewać, czy to jest to, jakbyś połykał dźwięki. Zachęć by mówił dosyć głośno, aby słyszał swój własny głos. Bo języki staną się prawdziwe dopiero wtedy, gdy usłyszysz swój głos. Wtedy możesz się modlić w kościele, tak po cichu, gdzie nie zezwalają mówić w językach. Aleluja, Możesz mówić cicho, ale zachęcaj ich, by mówili głośno. Inną rzeczą jest zachęć ich, by mówili szybko. Dlaczego? Często zaczynamy się bać, że wejdziemy w kłopoty z przyjęciem chrztu, bo to jest praca ducha i musi omijać umysł. Ilu z was to wie, że wtedy szatan przychodzi i mówi, to jest z ciebie, widzisz? To wychodzi z ciebie. Gdy ty zaczniesz mówić szybko, to tym samym ominiesz swój umysł. Ilu z Was oglądających nas na wideo uważa to za ludzkie dźwięki? Dlatego też pytaliśmy Was, czy jesteście ludzkimi stworzeniami, jak tamci w Dniu zielonych Świątych, bo oni tam też byli zwykłymi ludźmi i mówili, uczę Was, jak otrzymać i chodzić w Duchu Świętym, a bez Niego nie możemy mówić językami, bo to Duch Ci poddaje. Was w szkole wideo, pastorów, nakłaniamy Was, abyście nie wstydzili się podać te uwagi ludziom. Dobrą rzeczą jest, gdy usługujesz po raz pierwszy, aby to czynić z kimś doświadczonym, Ucząć się z Jego błędów. Zazwyczaj Ty jesteś podekscytowany i zapominasz o tym, co jeszcze z rzeczy ważnych nie przekazałeś i oni będą nie wiedzieć, nie będą wiedzieć, co robić, ale rób to z, z Nim i, i zrób tak, aby On Cię słyszał. Nakładamy, nakłaniamy pastorów wszystkich kościołów oglądających nas, byście Przesłuchali to dokładnie i popracowali z ludźmi tak, aby stworzyć grupy, które usługiwałyby tym, którzy chcą być ochrzczeni na każdym nabożeństwie. Abyście wy tego nie musieli zawsze robić. Możecie przygotować tych, którzy by się tym zajęli. Znajdźcie miejsca, gdzie mogą usłużyć i niech oni się wprawiają w to usługiwanie, a będziecie mieć stuprocentowe rezultaty przy przyjmowaniu chrztu. Nie chcę, nie często znajdu, znajdujemy ludzi, którzy są w tym wyćwiczeni. Dlatego też mówimy na temat w szkole wskazując na detale i często na zewnętrzne rzeczy. Charles, czy pokaże im, jak należy nie robić? Kiedy myśmy otrzymali chrzest w Duchu Świętym, trzeba pamiętać, że Charles i ja już byliśmy dobrze znani w kręgach ewangelicznych, zanim to się stało. Więc gdy otrzymaliśmy chrzest, każdy zaczepiał nas, Mówiąc, jak to wy, ewangeliczni chrześcijanie, mówicie językami, więc usługiwaliśmy wielu, wielu ludziom, ale obserwowaliśmy innych, którzy usługując zezwalali ludziom odchodzić sfrustrowanymi. Modlę się, aby żadna osoba, na którą będziemy kłaść ręce, by otrzymała chrzest w Duchu Świętym, nigdy nie odchodziła sfrustrowana. To moja modlitwa, aby każdy odszedł. Tak pouczony i przemodlony, żeby nigdy nie wątpił, że otrzymał to, co otrzymał. Myśmy byli świadkami, jak ludzie otrzymują chrzest w Duchu Świętym. Myślę, że czasami bojaźń powoduje, że Ty zaczynasz myśleć, gdy ja im powiem, jak to robić, to nie oni to zrobią, ale szatan. Jeśli prosisz Jezusa, aby Cię ochrzcił, to kto będzie Cię chrzcił? Czy szatan będzie miał szansę wtedy? Nie, na pewno nie. Widziałam, jak ludzie tak to robią. Mówią, Jezu, popatrzcie teraz, ochrzcij mego brata Duchem Świętym. Co się stało z tym facetem tutaj? On myśli, a co teraz ma się stać ze mną? A co ona tam robi, wydając dziwne dźwięki? Bo ja nie słyszę tego wcale, co ona mówi. Ciekawe, co ja powinienem robić. A co się stanie ze mną, gdy ona powie, Jezu, ochrzci go w Duchu Świętym? Jeśli ta osoba, tą osobą Ty jesteś usługując tylko w ten sposób, to 99% pójdzie całkowicie sfrustrowanych, bo nie dałeś żadnych instrukcji. Skąd my to wiemy? Bo ludzie setkami przychodzą do nas sfrustrowani i mówią, pomóż. A widzimy bardzo mały tych, mało tych, którzy nie otrzymują zaraz, ale przyjmą ten chrzest, bo otrzyma instrukcję. Jeszcze jedno. Gdy Charles i ja otrzymaliśmy chrzest w Duchu Świętym, myśleliśmy, że usługiwać należy każdemu pojedynczo. Wielu z Was będzie usługiwać pojedynczym osobom. Jeden drugiemu. Ale w naszej usłudze Często usługujemy masą i jak wtedy nakładać ręce na 5 tysięcy ludzi i spędzać z każdym 15 minut, kiedy wychodzi do przodu 5 tysięcy? Tego nie można robić, dlatego też nauczyliśmy się usługiwać tłumom, ale na początku naturalnie nie przypuszczaliśmy, że będziemy oglądać tłumy przyjmujące chrzest. Dawaliśmy im krótką instrukcję i mówiliśmy, Teraz, gdy będę prosić Jezusa, aby was ochrzcił, chciałabym, abyście otworzyli usta i zaczęli wydawać jakieś dźwięki. A wtedy będę się modlić z wami. A oto, co my robimy. Jezu ochrzci Jego Duchem Świętym. Mieliśmy więcej wtedy rachunków za lekarza, bo widzieliście, co robiliśmy? Pluliśmy jeden na drugiego, roznosiliśmy zarazki. Tak, i to nie żartujemy. Przeglądałem wtedy wszystkie rachunki. Chodziliśmy do lekarza i przyjmowaliśmy zarzczyki, by zwalczać infekcję i nie wiedzieliśmy, dlaczego. Trochę czasu to zajęło, aż wreszcie odkryliśmy coś, z czym się teraz podzielimy, aby was zaoszczędzić. Mówisz ustami, a słuchasz waszymi uszami. Aleluja. Ile z Was to wiedziało? Przecież nie słuchasz swoimi ustami. Przecież nie słuchasz ustami. Czy słuchasz twoimi ustami? To ochryliśmy. Więc gdy usługujesz przy Chrzcie komuś, to nie przybliżaj ust do ust. Pozwól, by ich usta były przy Twoich uszach. Niech Twoje usta są przy ich uszach. W ten sposób. <many> Widzicie, co robimy? Gdy jesteś proszony, by usługiwać, to dlaczego masz słuchać, co oni robią? Co chcesz wiedzieć? Czy otrzymali, czy nie chce chrzest w Duchu Świętym? Nie myśl tylko, skoro ktoś rusza ustami, to już otrzymał chrzest w Duchu Świętym. Ja widziałam wielu stojących i mówiących, chwała Ci Jezu chwała, Jezu, chwała Jezu, chwała Jezu, chwała Jezu, chwała Jezu. Myślisz, ich usta się ruszają, więc z pewnością mówią językami. A to nie jest tak. Sprawdźmy, kto tutaj jest bystry. Dlaczego musisz zaprzestać mówić po polsku, gdy otrzymujesz chrzest w Duchu Świętym? Dlaczego? Dlaczego? Masz rację, bo używając tego samego głosu nie możesz mówić dwoma językami naraz, więc albo zaprzestaniesz mówić po polsku, albo w językach. Amen. Amen. Nigdy nie widziałam nikogo otrzymującego, gdy mówił chwała Ci Jezu, chwała Jezu, chwała Jezu. To jest wspaniałe, ale to nie czas na uwielbianie go w Twoim języku. Czy chcesz przyjąć chrzest tak. w Duchu Świętym. Wiecie, następna rzecz, którą odkryliśmy jako trudną do przyjęcia przez ludzi. Skądś wiedzą, że mają płakać, krzyczeć i widzimy ludzi przychodzących z takim zrozumieniem i płacząc, próbują coś otrzymać. Tak próbowali przez lata otrzymać chrzest. Nie, to nie jest przeżycie emocjonalne. Emocje przychodzą później. One pojawiają się przez miłość do Jezusa i gdy rozpoczniesz modlić się w językach i miłować Jezusa, wtedy pojawią się uczucia, ale to nie, jest, to nie na początku, a często mamy z takimi do czynienia, którzy myślą, że trzeba coś odczuć, bo widzicie, jak inni to robili, więc nie krytykujmy ich, naucz ich, jak tylko to ma robić. Tak, niech on rozpnie mówić, niech zacznie po prostu nie, nie trząsą swoimi rękami. kopuara I próbują wycisnąć swojego angielskiego coś, ale to nie tak należy. Po prostu rozpocznij dźwiękami sylabowymi. Często i to spowodowało falę krytycyzmu. Jeśli należy do krytykujących, to Biblia tego ci nie mówi. Alleluja. Jeśli się z nami nie zgadzasz, w porządku, ale mówimy, że jeśli ty nie pomyślisz, Myślisz jakim dźwiękiem zacząć, to rozpocznie z tym, którzy, yy, którzy Ci pomagają. A my nie wiemy, jaki będzie następny. Gdy ktoś rozpoczyna mówić wolno hala kapoarararagara, to zaczynasz zobaczy, że Duch im, pod, im przyspieszenie da, ale na ich własny język. I nie będą w stanie powtarzać Twoje języki. Widzisz, Francisz i ja też nie możemy naśladować jeden drugiego języki, bo każdy każdemu z nas Duch daje, poddaje coś innego. Jeśli spotkasz takich ludzi, którzy trząszą trząs się i krzyczą, czy, czy coś w tym rodzaju skoryguj ich z miłością do Boga, powiedz popatrz, to nie przez płacz czy emocje otrzymujesz, bo to jest przez wiarę więc przez wiarę wypuść te dziwne sylaby. Jeszcze chcę podzielić się jedną rzeczą z Wami, którzy chcecie usługiwać przy chrzcie w Duchu Świętym. Czy wśród Was jest teraz ktoś, kto nie ma płynnego języka ducha? Czy ktoś tutaj? Bo to może być właśnie dla Ciebie. Więc słuchaj uważnie. Wielu nie ma płynnych języków, bo zaprzestali. Oni rozpoczęli. I to wszystko. Widzisz, musisz wydawać te dźwięki do momentu, kiedy zaczną płynąć. Pokażę Wam, jak się zaczyna mówić w językach w sposób naturalny. Czy to widzieliście? Bo to Ty właśnie podejmujesz decyzję użycia swego głosu. Ale jeszcze coś Wam powiem. Wydam teraz kilka dźwięków i chcę, abyście podnieśli ręce, gdy Duch Święty przejmie te dźwięki i będzie poddawał to, co On chce. Abyście widzieli różnicę. Ja będę pierwsza, będę wydawać dźwięki. Wydam najpierw, a potem Wy podniesiecie ręce i będziecie mówić. To są te same dźwięki, którymi rozpoczęłam mówić, gdy o zostałam ochrzczona w duchem. Zaczęłam. A, B, K, S, i naraz wszyscy podnieśliście rękę w tym samym czasie, bo poznaliście różnicę. Jest różnica między wydawaniem dźwięków, a tym, gdy Duch przejmuje kontrolę. Ale większość ludzi rozpocznie z zamiarem szybkiego skończenia. Zachęć ich, by mówili, aż to będzie płynąć. Liland powiedział, jest to tak jak zalewanie pompy. Musisz zalać ją tymi małymi dźwiękami, aby otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Aleluja. Pozwólcie, że się podzielę z wami. Język ten jest duchowy, chociaż zdarza się czasami, że jest używany na świecie. Kiedyś w telewizji usługiwałem o, do około 150 ludzi, zilustrowałem mówienie językami, co zawsze czynię. Podałem im te punkty, że musisz wydać dźwięk, że ty jesteś w zasadzie tym, który kształtujesz, stwarzając i nadając głośność, a, ale nade wszystko miłujesz i uwielbiasz Boga, gdy to czynisz. I wtedy po prostu ilustruję mówiąc językami i tam też tak zrobiłem. Ale bądź czuły na ducha, bo z jakichś przyczyn w ten wieczór, przedtem nawet nie zacząłem dawać tę ilustrację, instrukcję, po, po, popatrzyłem na pewną kobietę z tych 150 i powiedziałem coś takiego. A ja myślałem, że po prostu to już właśnie była ta ilustracja języków. Nie miałem pojęcia, co Duch czynił, ale Duch Święty jest niezależny i czyni różne rzeczy. Gdy już skończyłem usługiwanie, wszyscy tam zgromadzeni mówili innymi językami, ta młoda kobieta przyszła do mnie, mówi, Charles, ja jestem Żydówką i wiesz, już od wielu lat wierzę, że Jezus jest moim Mesjaszem. On jest moim Zbawicielem. Zrodziłam się na nowo, powiedziała, że że gdy instruowałeś, jak przyjąć dar ducha to wtedy zwątpiłem, zacząłem wypełniać e, mój umysł z różnego negatywnymi myślami. Nie wiedziałam e, sposobu, jakby to można było przyjąć. Za, za proste to było dla mnie. I wtedy tyś popatrzył na mnie i w doskonałym języku hebrajskim przemówił zrelaksuj się, a to przyjdzie łatwo. Jej ręce się podniosły i ona zaczęła mówić językami. Widzicie, Duch Boży znał serce tej młodej Żydówki i musiał ją przekonać, że to jest autentyczne. Halleluja. Spójcie, że Wam pokażę, co zawsze robimy, gdy usługujemy przy chrzcie w Duchu Świętym. Po pierwsze, upewniamy się, że są zbawieni. Zawsze najpierw upewnij się, że osoba, której usługujesz, jest zbawiona. Jeśli nie jesteś pewny, to pomódl się z nią modlitwą grzesznika. Po drugie, niech modlą się z Tobą taką modlitwą. Panie Jezu, chcę mieć moc, by żyć jako chrześcijanin, więc proszę Cię, ochrzcij mnie Duchem Świętym. Napełnij mnie od stóp aż do głowy, a potem niech wyznają, że wierzą w wykonanie tego, co przez wiarę otrzymują. Potem powiedz, dziękuję Ci Jezu, wierzę, że to się stało. I wtedy zazwyczaj my mówimy, jeden, dwa, trzy. Teraz powinieneś dać im określony czas, by rozpocząć. My usługujemy grupom, a zazwyczaj, gdy zawahają się wydać ten pierwszy dźwięk, to pojawia się strach. I wtedy przychodzą myśli typu, tego dzisiaj nie otrzymałam, nie otrzymałam tego. Gdy usługujesz pojedynczym osobom, wtedy się nie musisz martwić. Ale pomóż im rozpocząć przez uczenie liczenie do trzech, bo inaczej powiedzą, to wygląda głupio, nie mogę tego, nie wiem jak zacząć, ale policz do trzech. Jeden, dwa, trzy, teraz. I ja jeszcze do tego klaszczę i sam będzie zdziwiony, jak łatwo rozpoczną. Po trzecie. Niech mówią językami może dwie, dwie i pół, trzy minuty. Zachęcam was, aby im zezwolić modlić się w językach. I zawsze módl się z nimi. Tak, módl się z nimi. I módl się dosyć głośno, by cię słyszeli. Czy wiesz dlaczego? Bo wielu nawet nie wie, jak to brzmi. Dlatego zauważyliście, że my z Charlesem, gdy usługujemy, mówimy w językach dużo aby osłuchali się z dźwiękami języków, do czasu, gdy po raz pierwszy usłyszałeś języki, to nie miałeś o nich pojęcia. Tak ludzie też nie mają pojęcia, dlatego też mówimy, by się osłuchali, a modląc się w językach, zachęcam ich. Gdy rozpoczynają, nieśmiało mówimy trochę głośniej. Trochę głośniej, trochę głośniej i szybciej. Słuchaj ich, o czym już mówiliśmy. Staraj się wypełnić wszystkie te punkty, aż widzisz, że przebili się w modlitwie i zanurzyli się w Duchu Świętym. Staramy się, by nie koncentrowali się na sobie, gdy się modlimy z nimi. W większych grupach, z wieloma ludźmi zawsze mówimy, módlcie się głośno i szybko, wymawiając wiele sylab, wielbiąc Boga. Wtedy modlimy się, prosząc, by głośno za nami powtarzyli w swoim języku wpierw, a później dalej i mówimy tak. Dziękuję Ci, Jezu, Panie, za najciekawszy dar na ziemi, dar zbawienia. Jezu, Tyś obiecał jeszcze inny dar, dar Ducha Świętego. Więc proszę Cię, Panie Jezu, byś nie ochrzcił w Duchu Świętym teraz, jak to było w dniu 50. Dziękuję Ci, Jezu. Ja zrobiłem co mogłem, a teraz czekam na Ciebie, a teraz podnoszę me ręce do Ciebie, Francisz. Tak. Niech oni podniosą ręce. Tak. I zazwyczaj ro... popatrzcie. Mówię, popatrzcie na Boga. I to, co Charles i Frances mówi teraz, gdy powiedzą teraz, to ja zacznę także mówić, ale nie w języku angielskim, bo nie możesz mówić w dwóch językach. Ojcze, miłuję Cię, uwielbiam Cię, wywyższam Cię, miłuję Cię z całego serca. Dlaczego On to robi? Dlaczego zachęca ich, by mówili miłuję Cię, uwielbiam Cię, chwalę Cię, aby wytworzyć w nich nastawienie uwielbienia, bo wtedy zostają ochrzczeni w Duchu Świętym. A wtedy mówię tak. Teraz koniec z językiem, z językiem angielskim. Niech każdy teraz głośno, szybko zacznie wypowiadać sylaby, ale nade wszystko wielbić Boga. Gdy powiem ja raz, dwa, trzy... Teraz I zaczynam sam się modlić głośno do mikrofonu, a gdy jestem blisko nich, to do ich uszu. I to pomaga im rozpocząć. Francis opowiedz im, co się komuś wydarzyło. Jeśli ktoś się opóźnia, to zaraz pojawia się myśl, wszyscy, tylko nie ja. Większość z was będzie usługiwać pojedynczym osobom, więc wtedy ten problem znika. Ale pomóż wtedy im rozpocząć tym pierwszym dźwiękiem by zaczęli modlić się w językach. A potem każdemu wierzącemu się to zdarza. Gdy skończy się modlić, szatan przychodzi. Ilu może to potwierdzić? I mówi, nic nie otrzymałeś, to tylko Ty. Słyszę to Twój głos, dlatego trzeba mówić. Aż się jest pewnym, a wtedy łatwo ci przyjdzie rozprawić się z szatanem. Tak, mówić, Widzisz, gdy Jezus otrzymał dar Ducha Świętego, to my nie wiemy, czy mówi językami, czy nie. Nie mamy dowodu, że mówił, ale przyjął ten dar tak samo jak i my. Był przyodziany mocą i zaraz szatan przystąpił, by go wziąć i na pustynię, i by, by tam na pustyni go kusić. Szatan przyszedł, by go przekonać, że nie jest synem Bożym. Szatan przyjdzie do każdego, kto otrzymał dar Ducha Świętego i powie to. Ty robisz, to nie jest auto, autentyczne, Ty sam stwarzasz te dźwięki, to Ty, to jest Twój głos, nie czujesz żadnej mocy, nic w tym szczególnego. Takie myśli będą Ci podpowiadał, szatan jest jedna rzecz pewna, on nie potrafi naprawdę wytrzymać, gdy się Ty modlisz językami, więc wtedy zacznij modlić się językami. Lubię, gdy modlą się głośno w językach, bo to przepędza szatana. A pierwszą rzeczą, jaką mówię, gdy rozpoczęli mówić językami i chcę, aby oglądający nas na wideo powtórzyli za nami, otrzymałem dar Ducha Świętego otrzymałem dar Ducha Świętego. Zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Zostałem ochrzczony Duchem Świętym. I mówię językami. I mówię językami. Cieszę się z tego. Cieszę się z tego. Aleluja. Pierwszą rzecz, jaką robimy po tym, gdy zaczęli się modlić, po raz pierwszy w językach głośno, szybko, z wielki, wielimi, wielki, wieloma różnymi sylabami, chwaląc Boga, po krótkim czasie zaczynamy modlić się dwa razy głośniej, dwa razy szybciej, dwa razy więcej uwielbienia dla Boga i dwa razy wszystko szybciej, aby ostatecznie przełamać wszystkie bariery i to ich upewnia. Wtedy mówimy im, że nie muszą krzyczeć, mówiąc językami przez całe życie, a że mogą być świadkami Jezusa. I Jezus powiedział, że otrzymacie moc, gdy weźmiecie dar Ducha Świętego. I będziecie mi świadkami. Świadek to jest ten, który bierze z kogoś sobą do nieba. Wtedy mówimy, a teraz troszeczkę głośniej niż szeptanie, znaleźcie sobie kogoś w waszych umysłach, za kogo byście się mogli o zbawienie. I mucie się za niego w językach. I zachęcam, aby mniej więcej tak się modlili trochę głośniej i szeptem modlą się, a później zaczynamy ich zachęcać, by śpiewali w duchu, by zapieczętować to przeżycie. Gdy przejdą przez te trzy czy czterokrotne mówienie i jednokrotne śpiewanie w językach, to wiedzą, że mówią językami. Zazwyczaj kończę, mówiąc, jeśli dzisiaj wieczorem czy jutro rano pomyślisz, czy naprawdę otrzymają przez Duchu Świętym, to jest zwątpienie z. A skąd pochodzi? Od szatana. Nie, nie od Jezusa. Tak, Jezus powiedział w ostatnim rozdziale Marka, ci, którzy uwierzą językami nowymi, mówić będą. I to w formie rozkazu, wielkiego polecenia. I to przywilej przez e, tę Jezusa instrukcję możemy wszyscy przyjąć dar Ducha Świętego. Aleluja. Czy wierzysz, że to potrafisz? Wiem, że potrafisz, pamiętaj, rozpocznij praktykować, bo masz przed sobą wielkie zadanie, by usługiwać zbawieniem wszystkim, by usługiwać w w wodzie. By usługiwać wyganianiem demonów, uwalnianiem od demonów, mówieniem językami, braniu węż, wężów, to znaczy szatana, uzdrawianiu chorych, głoszeniu Jezusa, tym wszystkim, którzy nie słyszeli. By brać ludzi stąd, gdzie są w niebios, to jest Twoja i moja praca. Jesteśmy przyobleczeni mocą Bożą, Ducha Świętego, który czyni cuda. Pozwólcie, że jeszcze się czymś podzielę. Wiecie, dlaczego Wam dajemy te wskazówki, by usługiwać przy chrzcie w duchu świętym, za chwilę będziemy ćwiczyć was we wszystkim, co dzieje się na nabożeństwach uzdrowieńczym. Czym więcej usługujesz przy chrzcie, to wiesz, co się dzieje z tobą. Ty stajesz się mocniejszym w mocy ducha świętego. Pastorzy, zachęcamy Was, abyście też to samo robili. Jeśli nauczasz czy usługujesz komuś przy chrzcie w Duchu Świętym, a nie masz sam płynnego języka modlitwy, to co wtedy robić? Przez modlenie się z nimi w językach wyrabiasz sobie swój język doskonale. Dlatego zachęcam was, gdy ktoś mówi, chcę przyjąć chrzest w Duchu Świętym, nie mówię wtedy, pójdź na nabożeństwo specjalne, które jest w każdy trzeci czwartek miesiąca i tam Charles i Francis ci usłużą. Nie, posadź go. Otwórz Biblię, wyłóż mu prawdę i bądź gotowy na cud w jego życiu. Paweł mówi, chciałbym, byście wszyscy modlili się w językach jak ja. Modlisz się w językach 10, 20, 30 razy dziennie. Czym więcej modlisz się w językach, tym więcej mocy masz. Tym bardziej wywyższasz imię Jezusa i wzywasz Jego imię. Śpiewaj w językach dużo. Czytaj Biblię tak, jakbyś ją czytał po raz pierwszy. Duch Boży w Tobie jest... To jest Duch Prawdy. Idź, czyń, co Jezus czynił, bo masz te same... Tego samego Ducha, co Jezus miał. co Piotr, Jakub, Jan. I bądź czynicielem Słowa w Mocy. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja! Jak uzdrawiać chorych? Godzina czternasta. Wierzę, że Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie. Kto z was też tak wierzy? Okej, okay. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Całe ciało Chrystusa jest jak ten koń wyścigowy, gotowy do startu, bo odczuwa szybki powrót Jezusa. A mimo to jest coś w ciele Chrystusa, czego Bóg każdego z nas musi pozbawić. Chciałabym, by każdy tutaj, bo może nawet nie znacie mnie i nigdy przed tym nie słyszeliście, ale chciałabym, byście to teraz powiedzieli. Kocham Frances Hunter. Hunter. I będę ją ciągle, kochać. I będę, ciągle ją kochać. I będę ją ciągle kochał. Chociaż mnie urazi. Chociaż mnie urazi. Nawet na początku nabożeństwa. Na początku nabożeństwa. A w zasadzie to chyba Was trochę urażę. W porządku. Nie pogniewacie się, gdy Wam nadepnę na nagniotek, Jezus już wkrótce przyjdzie po obluwienicę bez zmarszczki i nagany. On nie przybędzie z parowym żelazkiem, by cię przeprasować. Też nie przyjdzie, jak już powiedziałam, z butlą wywabiacza, aby wywabić plamy na twym brudnym ubiorze. Nie ma żadnej czyszczarni między ziemią a niebem. Też nie ma tam popielniczki, bo dzisiaj z Bogiem o tym rozmawiałam. Nie ma oddzielnego czyśćca w niebie. Czy wiecie, że mamy wiele małych, brzydkich przyzwyczajeń, od których musimy się uwolnić przed przyjściem Jezusa? Chcę wam pokazać, co myślę, gdy mówię, że jest grzech w ciele Chrystusa, a On wzywa o bez żadnej zmarszczki, czy plamki, czy nagany. Nie chcę, aby tu wymieniać wiele podobnych rzeczy, które bym mogła przytoczyć ale choćby wymienię palenie, picie, plotki, krytyka czy narzekanie. Wiecie, że to nie są wielkie grzechy? Ilu z was wie, że nie ma różnicy w grzechach? W Bożych oczach grzech jest grzechem takim samym jak morderstwo, gwałt, bo grzech jest grzechem. Wiem, że należałoby teraz powiedzieć, niech każda głowa się pochyli, oko zamknie, niech nikt nie podgląda, a wszyscy podglądają. Czy tak nie jest? A czy wiecie, dlaczego pastor Kowalski o tym wie? Bo sam podglądam i dzięki temu wie, kto podgląda. Amen? Dlatego, że sama podglądam. Wiem, że Ty też podglądasz. Więc poproszę, abyście coś zrobili. Pozostawcie oczy otwarte i rozglądajcie się wokół. Bo chcę, abyście widzieli w takim stanie, w jakim stanie jest ciało Chrystusa dzisiaj. Chciałabym Was prosić o uczciwość, bo to jest Kościół. Proszę, aby każdy tutaj siedzący, który wie, że są rzeczy w jego życiu, niektóre się nie podobają Bogu, podniósł rękę w imieniu Jezusa i odwrócił się, patrząc na wszystkich tu zgromadzonych. Opuśćcie ręce. Chwała Panu. Powiem Wam, co teraz zrobimy. Kto chce iść do piekła? Tak, też myślałam. Nie ma kandydatów na piekło? A ilu z was chce iść do nieba? W porządku. Więc pozbądźcie się grzechów w waszym życiu. Podejmijcie decyzję w waszym umyśle i woli, że pozbywacie się tych rzeczy, które nie podobają się Bogu. Niech każdy tutaj powtórzy za mną, bez wyjątków. Niechaj każdy powtarza tę modlitwą. Ojcze, Chcę iść do nieba, gdy umrę. Absolutnie nie chcę piekła. Ale Ojcze, mam grzech w mym życiu. Może nazywam to nałogiem. Ale Ty nazywasz to grzechem. Proszę Cię, przebacz mi. Proszę Cię, obmyj mnie. Drogocenną krwią Jezusa. Teraz, Panie Jezu, otwieram drzwi mego serca. Zapraszam, byś wszedł. Weź całe moje życie. I uczyń mnie takim, jakim Ty chcesz. A teraz, Ojcze, dziękuję Ci za przebaczenie grzechów i dziękuję Ci, bo jesteś w moim sercu. Ojcze, Twoje słowo mówi, sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. A ustami, A ustami. Wyznaje, wyznaje się ku zbawieniu. Zbawienie. Więc z całej piersi, Więc całej piersi, z mymi ustami, z mymi ustami. Szeroko, otwartymi szeroko otwartymi, mówię, jestem, mówię. Zbawiony. Jestem, jestem, jestem zbawiony. Odwróć się do sąsiada i powiedz jestem zbawiony. Chwała Bogu, aleluja. Dzięki Ci Jezu, dzięki Ci Jezu, hallelujah, hallelujah. Pamiętacie ten fragment z pisma, w którym Jezus mówi: i nowymi językami mówić będą. Chciałabym, abyście mi zrobili przyjemność. Chciałabym widzieć rękę każdego, który wie, który nie mówi w językach lub nie ma płynności w modlitwie w językach. Moc ta zaczyna się objawiać dopiero, gdy masz płynny język. I dalej, nie chcesz iść bez mocy Bożej w Twym życiu. Chciałabym widzieć ręce tych, którzy albo nie mówią językami, albo nie mają płynności w mowie. Proszę, powstańcie tam, gdzie jesteście. Wy, którzy ponieśliście ręce, powstańcie tam, gdzie jesteście. Powstańcie, powstańcie. Powstańcie. Pała Bogu. Wiecie, co teraz zrobię? Chcę, abyście wy też coś zrobili. Wy, którzy stoicie, wyjdźcie ze swoich miejsc szybciutko i przyjdźcie tutaj do przodu. Ci, którzy stoją, proszę, wyjdźcie tutaj do przodu szybko, bo z pewnością znacznie więcej skorzystacie z tych wykładów, gdy będziecie pełni Ducha Świętego. A wy, siedzący, zaklaskajcie tym, którzy wychodzą. Zaklaszczcie im, bo to jest ich pięćdziesiątnica. Widzicie? Oto, co Bóg czyni w dzisiejszym świecie. To jest Dzień Zielonych Świąt. To jest przebudzenie. Gdy widzisz tych ludzi idących, by zostać owszczeni w Duchu Świętym, gwarantuję ci, że przebudzenie nadchodzi na Florydzie. Chwała Bogu, zaklaszcie im, dziękujcie Jezusowi. Czy nie jest to cudowne? Widzicie, to właśnie Duch Boży czyni wszędzie. To On czyni na całym świecie. Patrz, jak się zlewają z balkonów zewsząd, idąc przejściami. Chwała Bogu. Tak, schodźcie tutaj, prosto do przodu. Ojcze, Tobie oddaję chwałę. Tobie oddaję cześć w imieniu Jezusa. Halleluja, chwała Bogu. Halleluja, chwała Bogu. Chwała Panu. Podejdźcie tutaj jak najbliżej. Chwała Panu. aleluja. Dziękuję Ci, Jezu. Nie jest to fantastyczne. Chwała Panu. Chwała Bogu. Dziękuję Ci, Jezu. Ojcze, Tobie oddajemy chwałę. A co zrobimy z tymi, co się nie mieszczą tutaj, Charles? Niech stoją w tych przejściach. Czy nie jest to cudowne, gdy patrzysz na te przejścia całkiem zapełnione ludźmi, dla których zabrakło miejsca w przodzie? Popatrzcie, co za kolejka, aż do samej góry. Nawet i tam się nie mieszczą. Kochani, to jest ten dzień, gdy Bóg wylewa swego ducha na wszelkie ciało. Halleluja! Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Halleluja! Spała Ci, Panie. Czy mogę prosić... Wysokich by, by tutaj wyszli, by nie przeszkadzali mi. Tutaj jest sześciu takich wyższych. Proszę, proszę przesuńcie się. Wyjdźcie tu może. Ty, ty i ty, ty i ty. Tak, może przejdźcie tutaj, cofnijcie się. Wejdźcie tu w tył. Ja chciałbym wszystkich was widzieć. Ciągle mi zasłaniasz. Przesuńcie może. Może porządkowi pomóżcie mi. Tylko tych wysokich. Proszę, reszta może zostać. Chwała Panu. aleluja. Czy jesteście gotowi do przyjęcia tego, co 100% uczniów tam zgromadzonych w dniu 50 otrzymało przy odzianie w moc, przez którą możecie czynić pracę Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi? Bóg właśnie dał mi poselstwo niedawno temu, które ilu z Was wierzy, że Jezus Chrystus powstał z martwych 2000 lat temu. Bóg mi pokazał, że wszyscy z Was tutaj zgromadzonych jesteście zbudzeni. W Waszych duchach jesteście narodzeni na nowo. Francis prowadziła Was w modlitwie i gdybyś jeszcze nie był zrodzony na nowo przedtem, czy nie wiedział o tym, duch Jezusa Chrystusa wszedł i złączył się z Twoim w swoim duchem i literalnie Jezus Chrystus, duch Jezusa Chrystusa jest w Tobie teraz. To jest dziwna rzecz, uświadomić sobie, że jesteś tam, gdzie Jezus żyje. A teraz, gdy Jezus Chrystus posłał Ducha Świętego w dzień 50, Duch Święty stąpił i wypełnił tamtych uczniów. Oni wszyscy byli zwykłymi ludźmi. A ilu z Was jest zwykłymi ludźmi? Właśnie ten rodzaj ludzi otrzymał w tamtym dniu. Zwykli ludzie i wszyscy zaczęli mówić nad naturalnym językiem, językiem Ducha. Wszyscy bez wyjątku i dzisiaj też nie będzie wyjątku wśród Was i ci wszyscy tam już mówię, ale jeśli są jeszcze tacy, co nie mówią, wtedy będziesz postępował jak ci starej wiary dzieją mówiący językami. Zaraz to się stanie i nie będzie między nimi i między Tobą żadnej różnicy. To jest wspaniała rzecz. Być pełnym Boga. Dlatego Jezus pełen miłości w 17 rozdziale Ewangeliana, patrząc w górę na Ojca. Przedtem, niż opuścił ziemię, powiedział Ojcze, ja jak jestem w Tobie i Ty we mnie oby, obojem zamieszkajmy w nich. Chciałbyś być domem Boga? To jest, to jest pałac. Tam jest, tak, jesteście świątynią Boga. Więc każdy z was zostaje przyodziany mocą Bożą, jak w dniu 50, kiedy to oni wszyscy mówili językami. Jezus to potwierdził przed niebostąpieniem, że każdy wierzący będzie mówił językami. To nie jest rozkaz, a raczej proroctwo, bo Jezus już przepowiedział, że każdy z was będzie mówił językami tamtej nocy. A teraz słuchajcie podstawowe instrukcje. Wszystkie języki zostały stworzone ze sylabowych dźwięków, czasami dziwnie brzmiących, różniących się. Każdy język jest inny. Minea sy Jezu. Czy wiecie, co teraz powiedziałem? To jest w fińskim języku, kocham Cię Jezu. Jezus nauczyłem, tak, nauczyłem się te trzy słowa z Francuz, ale to wszystko, co nam pozostało z fińskiego i to są dziwne sylady. Gdy chcieliśmy zwiedzić miasto, złapaliśmy taksówkę i on zapytał, czy mówicie po fińsku, a odpowiedzieliśmy, minęła rakausa Jezu. Więc gdziekolwiek byliśmy, to wszędzie rozgłaszaliśmy, że Jezus żyje więc jest, język ten jest dziwny. Składa się z dziwnych sylab. I w, tych, w dniu 50. gdy zaczęli mówić tymi różnymi językami, jak im Duch dawał wymawiać, oni stwarzali te różne dźwięki. I to samo teraz i tutaj się wydarzy. Gdy my z Francis tu przyjechaliśmy, nie wiedzieliśmy, jak się to stało. Już byliśmy ewangelistami, miłowaliśmy z całego serca Jezusa. Zrodzeni na nowo, ale gdy przyjęliśmy po tym, gdy nas poinsulowano. Tak, jeśli szczerze, poprosicie Jezusa, by Was ochrzcił w, w Duchu Świętym, tak jak już prosiliście Go, by Was zbawił, to Jezus Was ochrzci i będziecie mówić innymi językami. Jezus powiedział, że będą mówić innymi językami, więc to, co zrobiliśmy, ten człowiek powiedział, że gdy będziemy uwielbiać i miłować Boga, ale nie w języku znanym, bo mamy, nie, nie mówić ze zrozumieniem. Paweł powiedział, modlę się ze zrozumieniem i modlę się z Duchem. On powiedział, nie rozumiej, gdy będziesz wydawał te dźwięki, ale niech one wyjdą uwielbiając Boga. I miłując Boga, z tymi dziwnymi sylabami, różnymi dźwiękami i literami alfabetu, niech one wyjdą tak głośno, by je mógł słyszeć. Niech wyjdą prosto, otwarte sylaby, różne sylaby, ale miłuj Boga. Pozwól, by tworzyły długie, płynące zdania, a nie tylko dwa czy trzy sylaby i na tym koniec. Francisz po wys wysłuchaniu tych instrukcji następnego poranka zawołał mnie i... Ona zaczęła mówić wspaniałym językiem. Ja wtedy byłem jeszcze księgowym. Pracowałem w jednym z drapaczych chmur w Houston, jako odpowiedzialny za podatki u milionera. Frances mnie zawołała, gdy mówiła językami wtedy. I to było coś najwspanialszego. To była najcudowniejsza rzecz. Ona była przyodziana mocą, której tak bardzo brakowało nam. Już wkładaliśmy ręce na 10 tysięcy ludzi, którzy wierzyli, i że będą uzdrowieni. Ale oni przychodzili wierząc, że będą uzdrowieni, ale nie zostali, bo myśmy byli bez mocy. Kilka zostało uzdrowionych, niektórzy nawet e, mówią, że się im poprawiło. Bóg chyba zrobił to, bo był mu bo było mu nas żal, ale wtedy wiedziałem, że ona ma moc, a Jezus nam powiedział, byśmy wzięli moc, by wykonać Jego dzieła. Tak więc Frances skończyła się modlić w języku i mu powiedziała, że się modli teraz, żebyś Ty przyjął to, gdy pojedziesz z powrotem z pracy w samochodzie. Ona zawsze stwarza kłopoty Bogu, ale halleluja, ale to jest wszystko w porządku, takie proste i wiem, że tak będzie. I gdy ja jechałem 100 km na godzinę, wielki ruch na drodze, starałem się wymijać samochody i z lewej i z prawej pokażę Wam, co ja normalnie ludzkie stworzenie zrobiłem, będąc przyodzianym mocą. Ja... Otworzyłem i i rozpocząłem mówić językami tak, jak duch mi poddawał, i wiedziałem, że wtedy duch mój został napełniony Duchem Bożym i zostałem przyodziany i wyposażony do czynienia dzieła Jezusa tutaj na ziemi. I w tych ostatnich właśnie pokoleniach. Byłem podniecony, jak i wy będziecie, gdy wam się to zdarzy. Gdy pewnego dnia usługiwałem przed kamerami, około 150 ludzi tam było, byłem czujny na Boga. On czyni najciekawsze rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Wśród tych wszystkich zauważyłem młodą kobietę, na którą zwróciłem uwagę. Myślałem, że Bóg chciał, bym jeszcze raz przemówił językami, ilustrując to, więc popatrzyłem na nią i powiedziałem coś takiego. Hapara, hatetikuare, hatika la, Myślałem, że mówiłem znów językami, ale gdy skończyłem i oni wszyscy też, to ta panna podeszła do mnie i powiedziała, Charles, jestem Żydówką. Wiele lat minęło od, do czasu, kiedy uznałem Jezusa jako Mesjasza i zniknęły wszelkie zwątpienia. On jest moim Zbawicielem, ale gdyś Ty zaczął te dziwne dźwięki wydawać i miłować Boga, nawet o tym nie chciałem myśleć, bo to było nonsensem i nie wydawało mi się, żeby to było coś dla mnie. Ale wiecie, w momencie, kiedy Tyś popatrzył bezpośrednio na mnie i w doskonałym języku hebrajskim, którego ja absolutnie nie znam, powiedziałeś, rozluźnij się i przyjdzie Ci to łatwo. I ręce jej poszły w górę i zaczął mówić językami. Alleluja. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Niektórzy nie mówią płynnym językiem. Ilu z Was nie ma płynnego języka? Pozwólcie, że wam ilustruję, dlaczego tak jest. Niech każdy tutaj w tym pięknym audytorium powie głośno. Jezu, kocham cię z całego serca. Jezu, kocham cię z całego serca. A teraz powiedzcie, Jezu, kocham. Dlaczego nie czynicie tych śmiesznych, dalszych dźwięków? Nie można mówić, nie wydając dźwięku, więc zaprzestaliście mówić, gdy rozum wam poddawał dalsze słowa. Nigdy nie będziesz mówił językiem, nie używając języka, ale o tym nie myślisz. I co się dzieje? Myślisz, zaraz, jaka jest następna sylaba? Ale w ten sposób to nie wygląda, gdy modlisz się językami. To nie dzieje się z twoim rozrozumieniem, a gdy modlisz się duchem, to wychodzi to jak rzeka wody żywej. To, co teraz zrobimy, będziemy się wpierw modlić w języku angielskim, prosząc Jezusa, aby ochrzcił was w Duchu Świętym, a na końcu tej modlitwy będę liczył do czek i powiem teraz, a gdy tylko dam ten sygnał, każdy jest w tym audytorium z głośnym głosem, nie krzycząc, nie lamentując, nie machając rękami, bo to przeszkadza tym wokół was, szczerze, chcą, chcę, abyście popatrzyli w górę i zaczęli rozkoszować się Bogiem, ale nie językiem znanym. Ale zezwólcie wy, wypłynąć brzmienią bez żadnego myślenia, uwolnijcie, przepuszczając je obok waszego ro, rozumu. Wtedy, od tego czasu, kiedykolwiek chcesz, będziesz się modlił tym językiem, więc pierwsze będziemy mówić, drogi Panie Jezu, dziękuję Ci za najwspanialszy dar, dar zbawienia. Jezu, ale obiecałeś jeszcze inny dar. Dar Ducha Świętego. Więc proszę Cię, Jezu, ochrzci mnie w Duchu Świętym. teraz tak, jak to było w Dzień Zielonych Świąt. Dzięki Ci, Jezu. Na tym zakończyłeś swoją część. Teraz rozrobię moją część. Podnoszę swoje ręce do Boga. Będę patrzył na Boga. A gdy Charles powie teraz, to zacznę uwielbiać Boga, ale nie w języku, który znam, bo nie, bo nie mogę dwoma językami mówić naraz. Ojcze, miłuję Cię, Ojcze, miłuję cię. I, chwalę cię. i chwalę Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam cię. Kocham, cię z serca. kocham Cię z całego serca. A teraz każdy w tym audytorium przygotuje się, by rozkoszować się Bogiem w nowym języku, ale Ty musisz wypowiadać jakąś sylabę, więc jesteś gotów? nazwać się teraz hatatiko ta hapuala a la hapua la, la ha ta tiko ra halle ha te tiko raz widamaj dwieki huiri ke petiko la hapore he tikala pawa bogu halle he tikura hala luahapua pawa bogu uri ke peri ni la pala he sanda da da tiko ale huiri ke te tiki te tiko luiri halle he tiki he tag muvis prosto do wogą Twoim duchem he hala ha ala hatara, hala otwórz usta, niech te się uwielbiają. Niech te laby pełne uwielbienia Bóg, płyną do Boga. Ha, tikeri, higuruaresata, tatiririg. Tikeri, hisi, tikeri, kirikule, para santa, tatirikere, santa, da, da, da, da. Hurikepe, tikeri, higuruaresata, tike. Tak, widzę tu dwóch czy trzech zamkniętymi ustami. Ha, tikeri, zaufaj Bogu, niech on przejmie Twój głos. Ha, li, kepati, keri, tati kara. Oni wszyscy mówili językami, jak im Duch poddawał wymawiać. Ale pozwólcie, że Wam powiem coś. Szata nienawidzi tego, co Wy robicie teraz. On wie, że Wy przyodziewacie moc, przez którą będziecie go wiązać i okradać Jego demoniczne królestwo. Dlatego nie chcę, abyście wierzyli, że otrzymaliście tę moc. Co szatan zrobił Jezusowi po tym, gdy został przyodziany w moc? Spotkał go na pustyni i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, próbował zasiać w zwątpienie w umyśle Jezusa. I to robi w każdym umyśle człowieka, który został przyodziany mocą i mówi innymi językami. Ale gdy to robi, to niekoniecznie tak samo, ale wpuszcza malutką myśl w umysł, który wygląda o taka. To mi nie wygląda na języki. I to, to jest ode mnie, ja to zmyślam. O, to nie było to, co uczniowie Jezusa mieli w Zielone Święta. A potem to mi tak ciężko przychodzi. I, i, I muszę się zastanawiać nad tymi dźwiękami, aż wreszcie przyjdzie z największym kłamstwem. Nic szczególnego i innego nie czujesz. Nie czuję żadnej emocji. A kto powiedział, że będziesz? Jezus po prostu powiedział, otrzymasz moc. Pewny sposób pozbycia się tych wątpliwości to mówić językami. On tego nie znosi, bo ich nie rozumie, bo to gorąca linia do Boga. A teraz przez następnych kilka chwil dwukrotnie głośniej i szy szybciej i dwukrotnie więcej sylab i dwa razy więcej miłości okaże mi Bogu, a wtedy diabeł zejdzie szybko z tego audytorium szukając najbliższego wyjścia z, z tymi powątpliwościami. Hallelujah. Podnieście teraz ręce, oddajmy Bogu uchwałę. Widzicie? Możecie mówić językami, kiedy tylko chcecie. Abyś nie myślał, że teraz przez resztę życia musisz być krzykaczem, teraz zobaczymy, jak łagodnie można szeptać, gdy modlimy się językami, mając cel. Jezus powiedział, gdy Duch Święty stąpi na was, co teraz uczynił, otrzymacie moc i tak się stało, a potem powiecie, powiedział i będziecie moimi świadkami. Światek, to ten, który bierze kogoś na drogę do nieba i chciałbym, abyś wybrał sobie jakąś osobę, która nie zna Jezusa jako Zbawiciela i symbolicznie przyprowadził go przed tron Boga i abyś tam szepcąc właśnie w językach, by modlił się o Jego trzy jej duszę w tym niebieskim języku. Dziękuję Ci Jezu za zbawienie każdego z nich. Dziękuję Ci Jezu. Czy nie jest to cudowne? Widzcie, jak to jest wszystko naturalne? Tylko na początku chciałbym Byście mówili szybko, by się przyzwyczaili, a teraz już nie musicie to zrobić naturalnie. Paweł mówi, modlę się ze zrozumieniem i modlę się duchem. To i tam. To, prawda? On powiedział, śpiewam z moim zrozumieniem i śpiewam z moim duchem. Chciałbym, abyście wy wszyscy tutaj zgromadzeni podnieśli głos jednomyślnie w całkowitej jedności. Jeden z drugim w duchu i w tym duchowym języku, który otrzymaliście i wszyscy głośno patrząc na Boga w górę, śpiewali pieśń miłości. Dostrójcie głosy jeden do drugiego. Jeszcze poproszę was o jedną rzecz. Większość ludzi na tej ziemi nie Popatrzyli z otwartymi oczyma w oczy Boże i uśmiechnęli się, gdy z nimi rozmawiał. Oni zawsze patrzą na szatana, zamykając oczy i zmarszczą się. W taki sposób Jezus się nie modlił. Zawsze patrzył w górę, gdy rozmawiał z Bogiem. I wy też uśmiechajcie się i śpiewajcie pieśń miłości.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 jest to wspaniałe. Wiecie, tak, jest powiedziane, Paweł powiedział, il, chciałbym, abyście tak mówili w językach jak ja. Wielokrotnie, w każdym dniu, każdego dnia. Wiele, wielokrotnie. Tak, pierwszy Koryntian 14:2, Bo kto językami mówi, mówi do Boga. Rzymian 8,26. Módli się wtedy jak należy. Módli się często w językach. Módl się, ile tylko możesz. Jak i też w ojczystym języku, śpiewaj często w językach moja jedyna rada, proszę, wyśpiewasz w językach, prowadząc samochód. Nie zamykaj oczu i bo to byłoby niemądre. Bądź sobą. Gdy się modlisz w językach, czym bardziej jesteś naturalny, tym bardziej nadnaturalne rzeczy będą się wydarzały w Twojej usłudze. Czytaj Biblię. Tak, czytaj Biblię, tak jakbyś ją nigdy przedtem nie czytał, bo Duch Boży, który jest w Tobie, to Duch Prawdy. Gdy będziesz czytał ją 30 minut, czy nawet dwie godziny dziennie, mów, Boże, wskaż mi na Twoje słowo przez Twego Ducha. Co mam czynić, by Cię ubłogosławić, a nie błogosław Ty mnie. Bóg Przepiszę tę Biblię dla Ciebie i ona stanie się naprawdę żywą. Masz moc wyganiania demonów uzdrawiania chorych, robić to wszystko, co jest dużo, a nawet jeszcze większe rzeczy. Nawet większe rzeczy. Teraz Wam to wszystko zilustruję na cudzie, ale chciałbym, aby ktoś z Was, który rozpoczął teraz mówić językami, brał udział w tym. Chcę, abyście Wy i ludzie nas oglądający widzieli, że gdy Duch Święty nas napełnia i mówimy językami, że mamy moc do czynienia nadnaturalnych rzeczy. Tak, mówili, mówimy językami. Jest, to jest nadnaturalność. Tego nie możesz bez Ducha Świętego, bo On Ci poddaje, a Ty dajesz głos. Ilu z was miało pragnienie uzdrawiać chorych. Podnieście ręce do Jezusa. Widzicie, mamy naturę Bożą w sobie. Gdybyś miał naturę szatana, to chciałbyś kłaść ręce na zdrowych, aby byli chorymi. Teraz Teraz będę chciał w jednym z da dziewięciu darów, bo Bóg daje, Bóg żyje w nas. Ilu z Was wierzy, że Bóg może działać poprzez wszystkie te dziewięć darów w Tobie. Tak, On może. Gdy tego potrzebujesz, wykonując Jego dzieła, On pokaże te dary dla Ciebie. Przekaże Ci je. Teraz posłużę się słowem wiedzy. Proszę Boga, aby wybrał jednego z Was i proszę Go, by mi tutaj wskazał. Czy nie jest to piękne, że możemy specyficznie prosić? Niech ktoś z pierwszych rzędów e, przyjdzie tu szybko, będę Prosił Boga, by wybrał takiego, byśmy wiedzieli, że doszło do uzdrowienia i poproszę, aby ktoś z Was uzdrowił chorego przez moc. Nie, Boże, Bóg wybierze, do Ciebie też dojdziemy, nie martw się, będziesz uzdrowiony. Ktoś ma w ramionach tutaj, w, tym, w tej części potężny ból. Nie wiem, czy to reumatyzm, ale coś w tym rodzaju. Więc co, co jest, jaki jest Twój problem? Reumatyzm. Tak, chodź tutaj. Może ktoś z pierwszych rzędów będzie usługiwał uzdrowieniu. Ciebie widziałem pierwszą. Chodź, chodź tutaj. Halleluja. Okaż. Okej, okay, teraz będziemy mówić trochę jeszcze o Jezusie, że każdy wierzący będzie wyganiał demony, mówi językami. Ty mówisz językami? Pokaż. Tyś zaczęła teraz mówić? Aleluja. Jesteś półnobaptyską? Zielonoświątkowiec? Zielonoświątkowiec. Popatrz, ja myślałem przez wiele lat, że Zielonoświątkowcy wszyscy mówią językami. Tak, kiedyś było, ale teraz wiecie, wielu chodzi do Zielonoświątkowych zborów i nie mówi. Aleluja. OK, podejdź tutaj trochę bliżej. Tak, dosyć. Co chcę, abyś zrobiła. Otwórz, otwórzcie w każdym razie oczy wasze. Z tak, zejdźcie proszę. Bo po tak, przedtem, niż zakończymy, będziemy wam wszystkim usługiwać, więc nie podchodźcie, chyba że was poprosimy. Więc mamy wygananie, wyganianie demona, bo reumatyzm to choroba spowodowana przez atak szatana. Ty nie masz szatana, ale on trzyma cię za ramię i gdy ty, ty nim ruszasz, to boli i to mocno, prawda? Tak? Mocno. Trzymaj swą rękę nad jej ramieniem. Tak trzymajcie oczy otwarte. A teraz chcę, abyś powiedziała. Szatanie wiążecie cię przez, przez moc Ducha, ducha Bożego, Bożego, który właśnie zostałam napełniona. Którym zostałam napełniona. Ty duchu, reumatyzmu. Ty, duchu Reumatyzmu. Duchu Bólu. Duchu Bólu. Wyjdź. Imieniu w imieniu Jezusa. A teraz podnieś rękę. Tak, po, poruszaj ją, pomachaj. Tak, jakbyś rzucał piłeczkę. Haleluja. Co się stało? Nie boli. Haleluja. Chwała Bogu. Dzięki Jezusowi. Dzięki Jezusowi. W 1972 roku Jezus wypalił na naszych sercach kilka słów. I ja je chcę wypalić teraz na waszych. 16 rozdział Ewangelii Marka ożył dla nas, gdy otrzymaliśmy chrzest w Duchu Świętym. Jezus powiedział, że ten, kto uwierzy, czyli każdy, kto uwierzy bez wyjątków, ma iść i głosić Ewangelię każdemu stworzeniu. A potem dał bajeczną obietnicę, gdy powiedział, znaki i cuda będą im towarzyszyć każdemu wierzącemu, nie tylko uczniowi, ale każdemu wierzącemu. Znak numer jeden będą wyganiać demony, znak numer dwa będą mówić innymi językami. Chrzest Duchem Świętym, a później mówi, że będą zdolni do przechwytywania wszystkich szatańskich trucizn. Ale te ostatnie słowa, które Jezus wypowiedział, powinny zadziałać na Ciebie. Ci, którzy uwierzyli, na chorych ręce kłaść będą, a ci zdrowieją. Myśmy rozpoczęli małe studium biblijne w domu, gdzieś końcem 71 roku. Z sześciu ludźmi tylko i ta grupa szybko urosła do 123. Nie wiem, co ty uważasz, ale na mój dom to już było za wiele, więc wynajmowaliśmy salę w hotelu, która mogła pomieścić 400 ludzi i w przeciągu trzech miesięcy nasza grupka ta zapełniła się, więc przeprowadziliśmy się do szkoły. Przewidywaliśmy około 1000 miejsc, na pierwszym nabożeństwie w tej szkole i już wpadaliśmy w panikę. Niedługo przedtem otrzymaliśmy chrzest. Myśleliśmy, jak damy radę usługiwać tak wielu ludziom, więc zdecydowaliśmy, że wybierzemy starszych, których nauczymy usługiwać przy uzdrowieniach, tak jak my to robiliśmy. Więc nauczyliśmy ich, jak mają usługiwać uzdrowienie chorym i zranionym. Nigdy nie zapomnę tego wieczoru w auli tej szkoły, gdy siedmiu z nas schodziło z podwyższenia, kiedy naraz Bóg przemówił do nas. Nadchodzi dzień, gdy stanie przed tłumami ze 120 grupami usługującymi uzdrowienie ciału Chrystusowemu. To przerastało nasze najśmielsze oczekiwania, bo aula, którą Bóg nam wskazał, mieści 69 tysięcy, a myśmy nie byli przyzwyczajeni do takich tłumów, ale gdy Bóg mówi, to się spełnia ale trzeba być wiernym Bogu. I jeszcze jedno, wytrwałość. Więc mocno trzymaj się tego, pamiętając, że to, co Bóg powiedział, tak się stanie. I od tego czasu Bóg nigdy na ten temat już nie mówił, aż dopiero około 12 lat temu przemówił znowu. Mówiąc, krok w kierunku tej auli, będzie zrobiony w Pittsburghu, Pensylwanii, 4 lipca 1985 roku. Prawie, że eksplodowaliśmy wewnątrz, bo przez 12 lat wyczekiwaliśmy, czyniąc to, co Bóg nam kazał, czekając naturalnie na czas, gdy On uwolni nas do usługi w eksplozjach uzdrowień, bo tak to nazywamy gdy schodzisz na widownię i usługujesz wraz z wieloma innymi razem. To nie jest nasz pomysł. To pochodzi od Jezusa, bo On powiedział, że każdy wierzący pójdzie i będzie kładł ręce na chorych. Nie każdy jednak załapuje tę wizję. Chociaż my modlimy się, byś przyjął tę wizję, bo wierzymy, że to jest poselstwo ostatecznych czasów. Ostatnie poselstwo, które rozbrzmi przed Jego przyjściem. A przecież to jest Jego ostatnie polecenie przed wniebowstąpieniem. Więc przygotowywaliśmy się na Pittsburgh, zapraszając wszystkich z całych Stanów, jednak powątpiewając, czy chociaż 240 przybędzie. Bo w grupie ma być dwóch, a więc 120 razy dwa, to jest 240. Czy będzie w całych Stanach Zjednoczonych chociażby 240 takich, którzy przyjęli to, co Bóg nam powiedział? Ukochani, co za zaskoczenie! Gdy tam przyjechaliśmy, okazało się, że jest więcej niż tysiąc wierzących. Tak, więcej niż tysiąc wierzących, którzy przyjęli tę wizję i chcą być cząstką wydarzeń tworzących historię. Chcieli się uczyć, jak uzdrawiać chorych. Chcieli być gotowymi, by wejść między publikę i uzdrawiać chorych. Więc poinstruowaliśmy ich, trochę więcej niż tysiąc wierzących, i weszliśmy na potężną halę 4 lipca 1985 roku. Około 11 tysięcy ludzi przybyło, by oglądać Boga w działaniu. Po uwielbieniu i kilku słowach przywitania, poprosiliśmy, by grupy uzdrawiające otoczyły całe to audytorium. Powiedzieliśmy do publiczności, ci, którzy potrzebują uzdrowienia, przyjdźcie, oczekując od Jezusa cudu, jaki potrzebujecie. Jako wierzący, którzy wiedzą, jak uzdrawiać chorych, kładąc na nich ręce. Kochani, ludzie nam później mówili, że gdy wychodzili do wierzących, ich otaczających, to dokładnie tak samo, jak ocieranie się o ubiór Jezusa. Było trudno tam, przechodząc, nie zostać uzdrowionymi. Świadectwa uzdrowień niektórych były wręcz bajeczne. Przypominam sobie jedno, bo to mogłoby się wydarzyć nawet komuś z was. Była tam pewna staruszka. No, gdy kogoś tak nazywam, to jest naprawdę stary. Zawsze chciała uzdrawiać chorych, ale nie miała możliwości, więc za ostatnie oszczędności kupiła bilet i gdy tylko się tam dostała, była podniecona, ale gdy weszła na tę potężną halę, zaczęła się bać. Modliła się... Panie, gdzie tu jest wyjście? Pomóż mi teraz wyjść. Ale jakoś nie znalazła, więc poprosiła. Boże, daj mi kogoś łatwego, na przykład z przeziębieniem, bo wtedy nie tak łatwo poznać, gdy nałożę ręce na niego, czy jest uzdrowiony, czy nie. To samo przemija w ciągu siedmiu dni. Bóg ma szczególne poczucie humoru. Bo ona znalazła się w sekcji wózków inwalidzkich. Stała tam w tej sekcji, jej wiara opuściła ją całkowicie. Mówię wam to dlatego, że może się wam też tak zdarzyć. Więc gdy pierwszy wózek podjechał, zapytała, jaki jest twój problem? Zapalenie stawów. Odpowiedziała, o to łatwe, bo pamiętała nauczanie nasze, które otrzymała, bo to Bóg czyni. Dla Jezusa było wszystko proste. Przypomniała sobie o tym wszystkim. Powiedziała, szatanie wiąże cię przez Ducha Bożego i w imieniu Jezusa. Ty, Duchu Zapalenia Reumatycznego, wyjdź z Niego w imieniu Jezusa. Wtedy przypomniała sobie, co mówiliśmy, żeby nie usługiwać nikomu, dopóki wiara nie wzrośnie i nie uaktywni się, więc powiedziała, Srebra i złota nie mam, ale to, co mam, czyli czą moc Bożą, daję Ci imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Powstań i chodź. Ten człowiek wyskoczył z wózka, jakby z wyrzutni, a staruszka wtedy skwitowała. „Ty zawsze chodził, nie byłeś chory. On na to nie już od 26 lat jeździłem na wózku. Był przywiązany do wózka przez 26 lat. I widzicie, co zrobił? Dotyk staruszki, który stanowił przedłużone ręce Jezusa, a która uwierzyła w 16 rozdział Marka. Od tego momentu mieliśmy mnóstwo uzdrowieńczych eksplozji i modlę się, abyś Ty też przyjął tę wizję, którą nam Bóg dał. Charles, kochanie, podziel się Twoimi wrażeniami z eksplozji uzdrowieńczych i tym, co się tam wydarza na nich. Jezus tutaj przybył na ziemię w celu duchowym, by zbawić straconych. A teraz powołuje swoje dzieci, przekazując im swe dzieła w tych dniach ostatecznych do tego samego celu. Gdy wychodzimy jako grupa, jako członkowie ciała Chrystusa Jezusa, to pomnażamy dzieła mistrza. Zrobimy to, co Jezus zrobił, a On sam powiedział, że większe rzeczy czynić będziemy, a to wszystko w tym celu, by zdobywać ludzi dla Jezusa, aby mogli znaleźć się w niebie. Mamy 5 miliardów ludzi na ziemi i musimy ich zdobyć. Piotr, i Jakub, Jan zrobili wspaniałą robotę zakładając fundamenty Kościoła a my mamy Go otoczyć wielką mocą i wielką chwałą dla Pana Jezusa Chrystusa. On jest mistrzem i On nam dał plan. Dał też przykład. On zaplanował i wyćwiczył 70 posyłując ich dwójkami i oni powrócili podekscytowani, bo zrobili to, co im mistrz nakazał, wykonując Jego mistrzowski plan. Ten plan jest przekazany Tobie i mnie. Jesteśmy częścią Jego planu, aby wypełnić ten bieg potężnymi dziełami bożymi. Wiecie, tego nie rozumiemy, ale przez Dwa tysiące lat to ciało wierzących, kiedyś małe, a teraz rosnące w potężną armię, która ciąg, ciągle rośnie, pomnażając królestwo, w której mamy duchowych olbrzymów. Jednak ma też analfabetów, duchowych analfabetów, jeśli chodzi o usługiwanie przy chrzcie, czy uzdrowianiu, czy wyganianiu demonów. Tylko jednostki wchodzą w te wymiary. A teraz Bóg otwiera, a Jezus prezentuje ciało swoje światu. Całemu, aby zobaczył Jezusa we mnie i w Tobie. Plan mistrza możesz wykonać, jeśli wiesz jak. I też w tym celu siedzisz i oglądasz te taśmy wideo. I czytasz tę książkę i ćwiczysz się w wykonywaniu dzieł Jezusa. Jezus powiedział, żniwo gotowe, ale niewiele jest pracowników. Jaki był Jego problem? Niewielu pracowników. Jaka jest odpowiedź? Tłumy pracowników. I właśnie wy i ja wchodzimy w tę dimensję i pracę tym wykonujemy. Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami. To nie chodzi o zdobywanie kilku ludzi dla Niego. On mówił duplikowanie siebie samych. Mamy iść i czynić i nauczać. Więc jesteś nauczycielem. Jesteś tym, który to ma teraz robić. Przekazujemy ten ciężar Wam i Wy macie iść i kopiować siebie samych. Widzicie, Duch Święty został posłany przez Jezusa w, dnia, w Dniu Zielonych Świąt na tych zwykłych ludzi jak Ciebie i mnie, którzy zostali przyodziani nad naturalną mocą i z tą mocą Bożą nauczyliśmy się przekazywać w ciało Chrystusa, by doznawali uzdrowienia i mogli wierzyć. Jezus uczynił coś jeszcze innego w tamtych dniach. On od ochrzcił ich ogniem, który oczyszcza oczyszczającą mocą Ducha Bożego, podnoszącą wierzących do poziomu świętych bez maski, zmarszki i zmazy. Ludzie nie mający złego nastawienia, ludzie nie mający złych przyzwyczajeń. Jezus przygotowuje swoją oblubienicę na chwalebne pochwycenie i spotkanie z sobą i Ojcem tam w niebie. Ty i ja wchodzimy do świątyni Bożej, ale mamy innych przygotowywać do wejścia także, a to wydarzy się przez Ducha Świętego w nas. Chrzest w ogniu nadchodzi na ziemię i wszyscy będą ochrzczeni ogniem i Duchem Świętym. Pamiętajcie, Jezus wkrótce powróci. My wierzymy, że bardzo szybko przyjdzie już po swoją oblubienicę. Czy wyobrażasz sobie wygląd oblubienicy? Wy jesteście oblubienicą. Już oglądacie moc Bożą, już odczuliście ją w swych rękach, odczuliście przez swoje ręce. Moc Bożą do czynienia cudów, stwarzania tego, czego nie ma, powoływania rzeczy nieistniejących do, do istnienia, to właśnie wydarza się dzisiaj przez Ciebie i Ciebie, bo jesteśmy członkami ciała Jezusa Chrystusa wspaniałą grupą żniwiarzy czasów ostatecznych, bo żniwo się już zaczęło. Ty jesteś Bożym Ewangelistą. Gdy pójdziesz do pracy, czy do sklepu, czy nawet na boisko, by zagrać sobie, gdziekolwiek byś nie poszedł, jesteś ciałem Chrystusa. Idźcie i czyńcie uczniami, czyli przygotowujcie ich do tego, co Jezus chce. A On mówi, ci, którzy wytrwają do końca, Będą oglądać Boga, więc róbmy to. Jesteśmy w końcu czasu. Mamy ten wiek otoczyć mocą i popatrzeć na niebo wschodu i powiedzieć, Mistrzu, to Ty, to Ty już przychodzisz po oblubienice. Hallelujah. Hallelujah. Czy to nie wspaniałe? Czy to nie wspaniałe wiedzieć, że jeśli Ty i ja możemy to robić, to oni też to mogą? Jedną ze wspaniałych doświadczeń w całym naszym życiu było to, że dzieci pochwyciły wizję, którą Bóg nam dał. A więc poprosimy Boba i John Barker, naszą córkę i zięcia, aby podzielili się tym, co się zmieniło w ich życiu i w Kościele w wyniku zrozumienia wizji. Dziękuję mamie i tacie. Jesteśmy pod wrażeniem, co Bóg robi i jak my jako małżeństwo otrzymaliśmy też wizję, jaką rodzice mają odnośnie grup uzdrowieńczych, szkół uzdrawiania i taśm, które oglądacie. Widzimy, jaki to wielki wpływ ma na nasz zbór w Dallas i wiemy, jaki wpływ to ma na Twoje życie i życie zborów, w którym jesteś. To, co chcemy Wam teraz przekazać jako rodzinie złączonej ściśle z usługą, pod działaniem, której spędziliście tych kilkanaście godzin oglądając nas i byliście jej częścią i zarazem częścią wizji, jaką Charles i Francis otrzymali kilka lat temu. W tych kilku chwilach, przed tym niż Was pożegnamy, abyście szli i wykonywali dzieła, do których Jezus Was popołał, chcę powiedzieć kilka słów jako pastor. Kilka rzeczy, które chciałbym, by pozostały z Wami. Prawdą jest... Co Charles już nam mówił i co widział wizji od Pana, że pola są gotowe do żniw, ale mało jest robotników. Faktem jest, o czym Jezus mówił, że na całym świecie pola bieleją. Kraje jak Argentyna, Brazylia, Meksyko, Japonia już są pouczane o tych rzeczach. Kraje za żelazną kurtyną, Związek Radziecki, Australia, Brazylia, to kraje, które za niedługo otrzymają te taśmy wideo i to, co jest ważnego w tym, abyście też otrzymali tę samą wizję, po prostu bycia robotnikami na polu. Charles Francis Hunter przez ostatnie 30 lat swej służby nauczają innych, jak uzdrawiać chorych. Celem tego jest, abyś mógł siebie w tym zobaczyć jako chrześcijanin i zrozumieć, w jaki sposób możesz rozgłaszać Ewangelię Jezusa Chrystusa po całym świecie. Myśmy przyjęli ten wizję kilka lat temu i nagle Duch Pana, podczas gdy przemawiałem przez radio, Duch Pana spowodował, powiedział, mi, żeby założyć taką szkołę uzdrowienia, w jakiej teraz jesteście. Rozpoczęliśmy ją i w pierwszym roku skończyło ją 750 ludzi, takich jak Wy, tutaj słuchających nas przez wideo. Gdy skończyli ten kurs, ciekaw byłem, co teraz z nimi będziemy robić. Wiecie, że nie możemy mieć eksplozji uzdrowieńczej takiej w zborze, ale Pan poinstruował mnie, by ich rozesłać do tzw. nadnaturalnych grup domowych więc zaczęliśmy ich wszystkich angażować w nadnaturalne komórki czy grupy domowe. Mamy stację radiową i ludzie potrzebujący usługi uzdrowieńczej zaczęli dzwonić i my zaczęliśmy posyłać ich w dwójkach do ich domów. Zaczęliśmy oglądać wielkie uzdrowienia jako rezultat usługi tych zwykłych, wierzących, kładących ręce na chorych. Posłaliśmy pewnego pilota i jego żonę. On jest starszym pilotem jednej ze znanych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Posłaliśmy go do domu, gdzie kaleki chłopak leżał po wypadku samochodowym, który się wydarzył, gdy miał 15 lat. Mięśnie jego zwierczały i niedorozwinięte ręce i nogi wisiały bezwładnie z palcami dziwnie powykrzywionymi. Już od pięciu lat nie chodził. To małżeństwo tam pojechało i popatrzyli i żona powiedziała, wiesz, my chyba jesteśmy nieposłani do dobrego miejsca. Bóg musi okazać swoją cudotwórczą moc, bo ten młody człowiek potrzebuje cudu w swoim życiu. Położyli ręce na nim. Cały czas myśląc, że zostali posłani przez nas do innego miejsca. Nie tych ludzi, bo aż naraz ich wiara wzrosła, przepływając przez ich całe ciało. Tak i Tobie się może przydarzyć na początku, gdy będziesz kładł ręce na kogoś w potężnej potrzebie, ale pamiętaj, ciągle co jest bardzo ważne, rób. To do Ciebie należy. Ci, którzy uwierzą, kłaść będą ręce na chorych, a oczekuj na Boże działanie. On powiedział, że będzie potwierdzał to przez znaki cuda. To małżeństwo położyło ręce na tego człowieka i on w ten sposób zrobił pierwszy krok po pięciu latach. Zaczął chodzić i wszystko zaczęło się zmieniać. Dlaczego? Bo nadnaturalna moc Boża jest do dyspozycji tych, którzy wierzą. Czy to zdarzyłoby się Charlesowi, czy Frances, albo Bobowi, czy John? Tak, ale tak samo i tobie. Dlaczego? Bo Jezus powiedział, te znaki i cuda będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Teraz oglądaliście kilkana... kilkunastu godzinny program najlepszego nauczania na temat uzdrowień w Stanach Zjednoczonych. Nauczyliśmy, jak modlić się, kłaść ręce na chorych i widzieć ich zdrowych. Ale chciałbym, abyś był świadomy, że... Będziesz kuszony, by myśleć, jak ja mogę się w to zaangażować, ja jestem zwykłym wierzącym, ale teraz bierzesz udział w tym seminarium, w zborze czy w domu, weź tę naukę i zacznij ją praktykować w nadnaturalnych komórkach domowych, będziesz miał też to, co my mamy? Domy uzdrowień. Możesz powiedzieć wszystkim wokół sąsiadom, że jeśli będą potrzebować uzdrowienia, by przyszli do ciebie, a ty położysz ręce na nich, a oni wyzdrowieją. Ale chciałbym także powiedzieć wam, byście byli poddani, posłuszni waszym pastorom. On jest po to, by ci pomóc, poprowadzić, dać to, co może, by ci pomóc, podeprzeć, zachęcić. Ale z drugiej strony, ty masz być dla niego także podporą. Nie przychodź do niego mówiąc, potrzebujemy to i my wierzymy, że Bóg chce, abyśmy tak to zrobili i powiesz nam całą usługiwanie uzdrowieniem. Nie, masz być podporą dla niego wspieraj Go w modlitwie, wspieraj Go w modlitwie, módl się za Niego. Wspieraj Go przez przyjęcie części ciężarów. Ja Ci pomogę w tej sprawie, powiedz, albo w czym mogę Ci pomóc, zapytaj. Głoś Ewangelię, dziel się nią wszędzie, w domach, w chlepach, na stacjach benzynowych, w domach towarowych, w centrach miast, jak i na wioskach, gdziekolwiek idziesz, bądź otwarty, bo Bóg będzie przyprowadzał do ciebie ludzi, którzy są w potrzebach, bo wie, że ty dasz się Mu użyć, aby wydarzały się znaki i cuda. Wtedy będziesz miał ewangelizację z cudami, bo gdy ją będziesz głosił i uzdrawiał ludzi, oni z pewnością się otworzą i przyjmą usługę Jezusa Chrystusa. Tobie tylko wtedy zostanie przekazanie im Ewangelii. Poproś, aby przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, a gdy to się stanie, to podziel się z nimi chrztem w Duchu Świętym. Wiedziałeś, jak my usługujemy. Zawsze chętnie dziel się chrztem w Duchu Świętym i prowadź ich do tego przeżycia. Może powiesz, bracie, bo ja tego nie mogę. Nie jestem pastorem, jestem tylko prostym wierzącym. On powiedział, że znaki i cuda będą ci towarzyszyć, bo jesteś wierzącym. Ta wizja i ta służba ma na celu Cię uczyć, jak usługiwać uzdrowienie. Wszystko, co tu robiliśmy, miało jeden cel – pokazać Ci, jak działać w Królestwie Mocy uzdrowieńczą mocą. Widzisz, jeśli Tyś pasywnie przesiedział, oglądając przez te godziny nauczania, aby zaliczyć ten kurs, to w zasadzie minąłeś się z celem. Twoim celem słuchania i uczenia się powinno być przygotować się, by iść i robić. Bądź uczniem Jezusa Chrystusa, nie tylko słuchającym, ale tym, który słucha i wykonuje dzieła Jego. Tę wizję chcielibyśmy pozostawić z wami, czyli my, zaangażowani w tej usłudze, pozostawiamy Ciebie z tą wizją. Z wizją głoszenia Ewangelii na całym świecie, w każdym kraju, w każdym narodzie i w każdym języku. Głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, głosić tę Ewangelię. Jezusa Chrystusa, a czy wiesz, że my liczymy na Ciebie? Nie opuszczaj tego miejsca bez przekonania, że Jezus także liczy na Ciebie. Niech Cię Pan błogosławi. Jest ktoś przy pianinie tam koło Ciebie? Więc pozostań przy organach i y. graj, proszę dalej. Halleluja. Znieście wysoko Wasze ręce, będziemy zapraszali Ducha Świętego. Chcemy zaprosić Ducha Świętego, wspaniały Duchu Święty, żywego Boga. Ja zapraszam Ciebie na to miejsce i modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Żeby żadna osoba nie opuściła tego miejsca w stanie, w tu przyszła, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, by Królestwo Choru było zburzone i Królestwo Boże było zbudowane w nas. I, I daję Tobie chwałę o Boże za każdym cud w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. How great sing it, organ jak wielkiś jest ty. Możesz grać na organach głośno jak tylko Ci się daje. That's right down Come on, let's sing it z podniesionymi rękami. Znoś mi ręce ku Panu. Panie, dziś przynależy się Tobie wszelka chwała. Mi zajmiecie miejsca, chciałbym coś ważnego powiedzieć. Chciałbym, byście się wszyscy ujęli za ręce. I pragnę, byś się modlił za osobę znajdującą się obok Ciebie. Zapomnij o samym sobie. Proszę nie się i i zapomnij o sobie. Mówię się o sąsiada, tego obok. więc módlmy się In tak, wspólnie w imieniu Jezusa w imieniu Jezusa Panie, my wierzymy Tobie że nastąpi tutaj wielki cud módlcie się dalej Ja czuję w moim duchu, że dziś wieczór dużo spektakularnych wydarzeń nastąpi. Pan mówi do mnie, że w ciągu najbliższych trzech minut nastąpią Wielkie rzeczy. Zapomnij o sobie samym i módl się za tego obok Ciebie. Ujmijcie się za ulicem, właśnie teraz. Módl się za kogoś obok Ciebie. Czy to ten młody człowiek? Przyprowadźcie go tu. Ty i Twój pastor, przybądźcie tutaj. Halleluja! I want you to pray się z nami pomodlić. Wejdźcie tu na podium. Bühne. tego młodego człowieka. This is a young man. Okay. From Mauritius. Is that right? przybył z Francji. Yeah, z Francji, a ci ludzie, oni mieszkają w południowej Afryce na wyspach, wyspach Maurycjusza. On przyszedł z Francji, by zostać uzdrowionym od AIDS. Wierzycie, że go dziś po południu Bóg uzdrowi? On przybył z Francji, by być uzdrowiony z AIDS. Wierzysz, że Bóg Ciebie dzisiaj uzdrowi? że Bóg Ciebie dzisiaj uzdrowi. Będziemy za Ciebie wierzyć. Myśmy szczęśliwi, że on tu przybył prosić o pomoc. O uwolnienie. Wierzę, że Bóg Ciebie dzisiaj zdrowi? drogi? Mówisz po angielsku? Tak. Wierzę, że Bóg Ciebie dziś uzdrowi? Ja wierzę. Ja Czy Jezus jest w Twoim sercu? Czy nawet o odrobinie wiary Pan Jezus Ciebie uzdrowi? Ja wierzę, że dziś wieczór Pan Jego uzdrowi wyciągnijmy nasze ręce w Jego kierunku, w imieniu Jezusa. Panie, niechaj dzisiaj stanie się ku Twojej chwale cud. Niech dozna Twojego cudu. E, proszę, zajmijcie wszyscy swoje miejsca. Jezus Chrystus nie ma życia. On jest życiem. On nie ma mocy. On sam jest mocą. On nie ma darów. On jest uzdrawiającym darem. On nie egzystuje. Uwaga, słuchajcie uważnie. O, to tworzy całą teologię wokół tego zagadnienia. Jezus nie egzystuje. Ty egzystujesz. Ja egzystuję. Ten pulpit egzystuje tutaj. Te podium na którym stoimy, egzystuje. On jest sam personalną, osobową egzystencją. On nie żyje. On sam jest żywotem. On powiedział, jam jest. Jeszcze raz. Jeszcze raz. On jest żywotem. Dziś nie będziemy rozprawiać o uzdrowienia, lecz o źródle uzdrowienia. Nie szukaj uzdrowienia, ale źródła uzdrowienia Jezusa Chrystusa. Nie patrz za pokojem, lecz za księciem pokoju. Nie rozprawiamy o niczym, jeno o Jezusie, o źródle, więc nie szukaj dzisiaj uzdrowienia, lecz zwyczajnie. Jezusa. A gdy szukasz Jezusa, doświadczysz wszystkiego za czymś, czego się spodziewasz, za czym wyglądasz. Dziś wieczór, Słuchajcie uważnie. Jezus Chrystus, Syn żywego Boga, jest Słowem żywego Boga. Gdy wiesz, że Jego fizyczne ciało, gdy żyło na ziemi, było jasnym Słowem Bożym, albowiem Biblia mówi, że Słowo stało się ciałem. To znaczy Jego ręce, Jego ramiona, Jego całe ciało. Jak prorok Pro... alten... Pro... Pro z Tego Testamentu powiedział, w nim żyjemy, w nim się poruszamy. In Jerusalem. I gdy w Jerozolim przebywał, powiedział, Jan jest. Said, on ich nie prawe, mówił nigdy, ja mam. On, on mówił him, zawsze, Jan jest. Jan jest życiem, nie mówił ja mam życie I nie mówił ja mam siłę on zazwyczaj mówił Jan przyszedł by one żywot miały ale nigdy nie przedstawiał się jako że ja mam on mówił Jan jest gdy jesteś zagubiony on mówi jam jest drogą gdy jesteś w ciemności on mówi Jan jest światłością świata gdy jesteś głodny on mówi Jan jest chlebem żywota gdy jesteś spragniony Jan jest żywą wodą nigdy nigdy nie będziesz łaknął gdy z wody życia się napijesz on jest on nie ma on jest gdy przeleci się po tej planecie, i przejrzy się w wodzie, to zorientuje się, dlaczego on nie tonął po wodzie. Bo on podtrzymuje wodę, więc jakże mógł utonąć? Pewnego razu spotkał niewidomego. That day. i w tym dniu uczynił anderes. Jezus coś zupełnie odmiennego pochylił się zgarnął nieco ziemi w dłoń na pludoń wymieszał to sporządził z, z tego błoto i to i nasmarował oczy niewidomego. Dlaczego Jezus Chrystus uczynił to błoto? i namaścił oczy niewidomego tym. W większości wypadków nakładał ręce i byli uzdrawiani. Ale w tym wypadku błoto to na jego oczy. Wiesz dlaczego? Bo ten człowiek miał oczodoły, on nie miał oczów. Bóg dał mu nowe oczy. On jest Panem Życia. I pewnego dnia zawieszono go na krzyżu. I gdy rozmyślam o tym, jak biczowano go, i mogli biczować jego ciało, bo on był tym, który dał ludziom zdolność życia i poruszania się. My w nim żyjemy i się poruszamy, a oni go biczowali. On jest życiem. I złożono go w grobie. Trzy dni i trzy noce długo, ale słuchajcie, zanim złożono go w grobie, nałożono koronę sierynii na jego skroń. Wiesz dlaczego? Posłuchajcie, no. Ciernie są symbolem przekleństwa z pierwszej księgi mojżeszowej. Gdyż Bóg powiedział, ziemia będzie ci rodziła ciernie i osty. I nie tylko to. Albowiem ciernie wbijały się w jego czaszkę. Słuchajcie, na wschodzie są ciernie trujące, mają właściwości trujące i one wbijały się w jego ciało. To jest coś bardzo wielkiego. Trucizna jest w Piśmie świętym symbolem mocy demonów. A gdy On na siebie wziął nasze przekleństwo, tym samym wziął wszystkie demoniczne wpływy, które na nasz umysł ogarniają i przybił je do krzyża i przez moc jego krwi zostały pokonane. Dlatego żaden demon nie może mieć wpływu na Ciebie, gdy w mocy krwi będziesz postępował Chrystusowej. Oni 39 pejczów na jego ciało wbili. Albowiem 39 podstawowych chorób jest na świecie, a każda choroba ma swoją podgrupę, bardzo dużo swoich podgrup. Jezus 39 odniósł biczy, albowiem to było starotestamentowe prawo żydowskie. Paweł też mówi pewnego razu, że dostał 40 minus jednego bicza. Wiesz więc, dlaczego Jezus 39 biczy otrzymał? Gdyż 39 podstawowych chorób istnieje. Dlatego my jesteśmy przez Jego rany uzdrowieni. I dziś każda choroba na Twoim ciele jest poniesiona na krzyż on nie zaniósł na krzyż słuchajcie Bóg nie będzie Ciebie dziś uzdrawiał. Hej, ludzie, tam na górze, ludzie, nie będzie Was dziś uzdrawiał. Jezus nie będzie Ciebie dzisiaj uzdrawiał. A Was tam naprzeciwko też nie będzie dzisiaj uzdrawiał. On Was uzdrowił dwa tysiące lat temu. On jest Panem. Hallelujah. To, co dziś możesz uczynić, to tylko otrzymać. Wznieśmy nasze ręce. To wszystko, co możesz uczynić. To wszystko, co możesz uczynić. To wszystko, co możesz uczynić. uczynić. uczynić. uczynić. Powstańcie, proszę. sing a song po angielsku ty będziesz po niemiecku tłumaczył i am the god cię uzdrawia. der God ja mist panem twój twój Przyszedłem na ziemię, by ponieść twoje choroby. Jan jest twój Pan. uzdrowiciel Jam Jan twój Bóg, który cię uzdrawia. Jan przyszedł na ziemię, by zabrać Twoje choroby. Jan jest Bogiem, Twój uzdrowiciel. Och, to jest Jezus. Tak, to jest Jezus. To jest Jesus in mojej duszy. meiner Seele. ist Jesus. ich das Gewand seines, den Saum seines Gewandes. Dzisiaj czuję Jego poruszenie. Rise and be Jego miłość dziś jest mi miłość dziś jest mnie, Przymki swoje oczy i z tego Przebudź się dziś On cię uzdrowi On cię uwolni Chcecie cię uzdrowić Wenn du sollst try, wenn I'd share. Ciebie oczyści i chce Ciebie uzdrowić. Wyciągajcie ręce ku niemu i módlcie się. Panów. to. szeptem. Worship him się dali. Forget yourself. Forget your zapomnij o sobie zapomnij o swoich problemach zapomnij o swoich chorobach módl się i koncentruj się na nim zapomnij o tym co obciąża twój umysł, skoncentruj się na nim Kale. jeszcze raz zaśpiewajmy mu siehe ihn zur rechten hand gottes des fathers colleggo olla wizje derjenige der dich liebt und für dich gestorben ist tego który za ciebie żyje i który za ciebie umarł For your presence in this place. Danke für deine Gegenwart an diesem Ort, Claire. Dziękuję, za Twoją obecność. W tym miejscu. you, to give you... Jesus. Jesus, yeah. Jesus ist hier. Jesus. Jezus jest tutaj. Ci, którzy są chorzy na swoim ciele, niechaj położą ręce na chorym miejscu. Właśnie teraz, poleż. Połóż rękę. Jeżeli to są Twoje oczy, Połóż na oczach. Jeżeli ucho, połóż na twoje uszy. Włóż. Módlcie się do mnie. Tam, gdzie masz raka, połóż rękę w to miejsce. Proszę Go, by cię dotknął dziś uzdrawiającą mocą. Ojcze, ja sprzeciwiam się temu rakowi kości w imieniu Jezusa. Ktoś na pierwszym balkonie ma raka kości. Bóg chce cię dziś uzdrowić. Teraz uzdrowić, ty czujesz uzdrowienie na swoim ciele, poruszaj swoimi nogami, uzdrowiająca łaska nie przyjdzie na ciebie, jeżeli nie będziesz, nie będziesz wypróbowywał swojej sprawności. Move those legs. <coughs> Musisz coś, jakieś poruszenie fizyczne uczynić. Doświadczaj. I gdy będziesz w ruch w prawie o swej kończyny, ustąpią bóle. Tu ktoś ma guz w tym miejscu, po lewej stronie. Ja proszę, żeby ten guz zginął. Przeciwstawiał się temu tumorowi. Potężny imię Jezusa i on ginie. Kataraktę ktoś ma na oku. Zostaje uzdrowiony. Ty czujesz ciepło przepływające przez Twoje oczy. Ktoś, kto słabo słyszy, masz problemy słuchowe. Wyjm twój aparat słuchowy. Możesz nagle każde słowo słyszeć. Nagle wszystko stało się zupełnie głośne. Ktoś w kolanie ma dół. Tam jest ktoś z rakiem w ciele. Ktoś zostaje uzdrowiony z raka w ciele. Tam jest kobieta po lewej stronie. To ma poważne problemy krowadzienia. Ja, ja przeciwstawiam się tej chorobie. Boże Ojcze, szetal z tej kobiety tą chorebę w imieniu Jezusa o ludzie to na maszynie jest tak wspaniałe wyciągcie ręce odbierajcie swój cud kogoś z twarzy zginęła w tej chwili ktoś miał zranione i miał lopatkę, zabliźniło się Panie oddaję Tobie cześć i chwałę. dzięki Ci mistrzu komuś mięśni problem, ból w mięśniu nogi Jakieś złamanie zostaje uzdrowione. Wątroba zostaje uzdrowiona. Oddaję Ci chwale, Panie Piotr. z ustąpiły tam jest człowiek uzależniony od narkotyków i zostaje w tej chwili z narkomanii wyleczony ja nie mogę dotrzymać kroku Duchowi Świętego, który mi dyktuje się natychmiast uzdrowiony Panie, daj Ci wszelką chwałę zwłaszcza w lewy nodze ktoś teraz i promieniujący ból od stawu biodrowego aż po dół. Problemy serca. Wyrzucam te problemy serca w Jezusa Chrystusa. Ktoś w tej chwili z problemu serca zostaje uzdrowiony. Ktoś odczuwa kłujące terminowaniem przez cały korpus. Dziękuję Panie, oddaję Ci chwałę. Jeszcze raz. Tu, cukrzyca, chory na cukrzycę. A tam, w tamtym narożniku. i tam jest małe dziecko i zostanie uzdrowione z choroby płuc. Niech te osoby szybko tutaj przybędą. Niezależnie, czy Twoja choroba została wymieniona, czy nie. Gdy poczułeś dotknięcie uzdrawiające, podnieś się szybko ze swojego miejsca i ustawcie się szybko po prawej i po lewej stronie mojej ręki i uczyńcie to szybciutko łaska Boża gdy przyszła na Ciebie gdy łaska uzdrawiająca na Ciebie przyszła przyjdź szybko tu do przodu ani sekundy nie pozostań na swoim miejscu bo mógłbyś utracić swoje uzdrowienie. Gdy Cię Jezus uzdrawia, przybądź tu. Gdy poczułeś Jego siłę w tych ostatnich momentach przyjdź szybko z Twojego miejsca i ustawcie się po mojej lewej i prawej stronie ani sekundy nie pozostań na Twoim miejscu przybądź szybko do przodu gdy pozostaniesz na swoim miejscu możesz utracić swoje uzdrowienie Jezus nie jest jeszcze gotowy Wznieście Wasze ręce i odbierajcie Wasze uzdrowienie. On jest jeszcze gotowy. Szybko. Wypróbujcie, doświadczcie swoje uzdrowienie. Czy mówicie po niemiecku czy angielsku? Wszystko jedno. Przybywajcie tu i doświadczajcie. Oddaję Ci chwałę, Panie Jezu. Gdy jesteś upewniony, że dotkło Ciebie, przyjdź tu na 25 lat bóle, żołądka. Wszystko zginęło tak. Poczułaś moc Bożą? Tak. <grywa> Czuł, że jak gdyby mu kadek ktoś mielił. Ale to jest wszystko, jest. ktoś. Tam naprzeciw. Jakiś człowiek. Ty masz problemy serca. Bóg uzdrawia Ciebie właśnie teraz. Tam koło Ciebie jest człowiek w czerwonej koszuli. Ten obok, w środku. Yes, right there, right there. That's That's tam, co się obraca, ty. Tam jest człowiek a blisko siebie, który ma problemy serca. Gdzie bring him down? Gdzie jest? Down. Bring Doprowadźcie go tutaj. Bring him down. Bring her Przyprowadźcie her her go, her her. go tutaj. In der tego człowieka w koszule. go tutaj. Was jest here bring. tutaj. her up, her you Sprawa wątroby. A co u Pani się stało? To było z wypadku. To jest moc Ducha Świętego. A co? Pani się stało. I w imieniu Jezusa precz z A tu co się stało? Odczuła moc Bożą. Była ślepą, niewidoma była i bóle w skronie miała. Została uzdrowiona. odejcie cześć i chwałę. Podnieście szybko tą kobietę. Potrzebuję jeszcze trzech pomocników. Chodźcie tu. Nie pozostaniesz tą samą osobą. Przyprowadźcie tę niewiastę jeszcze. Co stało się u Pana? To jest moc Ducha Świętego. A co Panu się stało? Bóle w prawym kolanie. No Sie so. Treden Skakaj do góry. To jest moc Ducha Świętego. I co się stało z Już nigdy tego nie będziesz miała. Znowu o Ciebie się modlę. To jest moc Ducha Świętego. Hast du Gottes Kraft verspürt? Tak. A to jest ten. Z problemem z serca. To jesteś ty, co stałeś tam obok tego człowieka tam daleko? Tak. Ojcze. Wyrzucam te problemy serca w imieniu Jezusa Chrystusa. Poczułaś moc Bożą? Jest ciągle już nad tobą. Naroś? Z tyłu na karku. Doskonale zginęła. Proszę, zajmijcie miejsca. Siądźcie. Naroś? Gdzie? Skąd Pani jest?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 i z powrotem. Proszę wrócić. To jest wspaniałość Boża. Jedna noga mu nadrosła. o kurczę! Ach, to jest moc Ducha Świętego. On urodził się daleko widzem i widział wszystko w matni. Możesz wszystko widzieć? Tak mówi. A co tam się u ciebie stało? No ja byłem no tak... I nagle to, to zginęło. I było matowe. A teraz dobrze. Możesz du alles sehen? Wszystko widzieć, Oder sædzij się. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Das die Kraft des Heiligen Geistes. Das die Kraft des Heiligen Geistes. What do you feel all over you? Was fühlst du denn über dir? Why are you crying? Dlaczego płaczesz? I'm so happy. No czuję się dobrze. Gdzie są twoi rodzice? Są tu rodzice? Mama Where? jest. Gdzie ona? Gdzie jest mama tego chłopca. Niech Pani tu zejdzie. Niech Pani tu przyjdzie. Ja będę uczył się niemieckiego. Czy nie czujesz się wspaniale? To jest moc Ducha Świętego nad tobą. Jezu, ja dziękuję Tobie za uzdrowienie, żeś tą niewiastę dotknął. Gdzie jest matka? A, jest. A więc on był od urodzenia, daleko widzę, i miał wszystko zamydlone. Nigdy więcej to się nie powtórzy, jak długo żyje. To jest moc Ducha Świętego. Amen! Hallelujah! Co panu się stało? Coś tam z kostkami, nie? Italiano! Italiano! Pain is gone? No pain! Oh, what's that? There! there. Oh, Jesus, touch this italian! Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, that's... Brother! Italians, szwajcarzy Niemcy, nad wszystkimi unosi się Duch Święty, nad wszystkimi. My, um... Każde lato moja noga strasznie porodu. Nigdy więcej to się nie będzie zdarzało. W imieniu Jezusa. Co się stało? Co się stało z tym uchem? Okropne bóle nie do wytrzymania. I tu szyi. Zginęły bóle? Tak. I tu jeszcze, le w prawym boku. I to zginęło. Nigdy więcej. O, nigdy więcej. A co tam na dole się stało? Co było z tymi nogami? Jego stopy były wykręcone do wewnątrz i nagle się wyprostowały normalnie w potężnym imieniu Jezus Co to by się stało? No, jakieś narkotyki Potężny imienia Jezusa Bądź uwolniony od tego Bóle wątroby Pani moc Bożą odczuła. Tak I poca się na całym ciele To jest łaska i moc Ducha Świętego Racja to jest nad wami wszystkimi Moc Boża jest wszędzie. Co było z tą kobietą? No, organy kobiece. Pan dotknął i zdrobił. To jest wspaniały. nie muszę nawet rąk nakładać. Co się stało? U was? Bóle w moich stawach, odczułam moc Bożą. Namaszczenie Ducha Świętego. Namaszczenie Ducha jest nad tą niewiastą. To oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. jest wszystko. To jest wszystko. To jest wszystko. To jest wszystko. To jest wszystko. To jest. To To jest. jest. To jest. To To jest. To To jest. To To jest. To To jest. Ach, to jakby wino Ducha Świętego. Bóg chce was na świeżo napełnić Duchem Świętym. No, w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, napełnij ją tak, by nie utrzymały tylko. Nie wytrzymały tego. To sprawa zilaków Bóle. oddajcie cześć i, i Jestem rakiem. Ten, ktoś, kto mnie yeah, yeah, wywołował. Co tu się stało? Co tu się stało? Może się poruszać. Nie mogła zginać nogi. To diabetes. To były nerwy. Neurologiczne. Powitania. Od dwóch lat miała. I zginęło, zginęło to. Nigdy więcej. Oh, never again. Someone here is wearing a neck brace. Ktoś ma tutaj taki gorset na szyi. Zdejm go, a przekonasz, się, a przekonasz się, że jesteś zupełnie uzdrowiony. Całkowicie. Zdejm go i przyjdź tutaj. Spinal healing. Spine cancer. You had cancer of the spine. Masz raka? What happened? happened to you? <muszczalni> <Kęnsar>. Napuca. <półtach? muszczalni> feel I God's power? I, I, ja. I, I po ja po Bożą. Wspaniałą ciepłość. A miałaś ci bóle? W ciele? I one już odeszły. I co czujesz? Teraz czuję ciepło. Czuję bogie ciepło. To jest ciepło Ducha Świętego. To jest That with Ten get up here. I feel the for the man. Where is it? Where? Where? Where? A gdzie Where? Where ten z the z Francji? Ten na to przyjdzie? What? You two? You Ty masz AIDS? Nie, nie, nie, nie. To dlaczego przyleciałeś tu? W imieniu Jezusa bądź uzdrowiony. A tego, za tym młodym człowiekiem będziemy się modlić. Boże, ja sprzeciwiam się tej chorobie ja sprzeciwiam się i wyrzucam tą chorobę jest Jezusa Chrystusa ty demonie AIDS ja cię gromię opuść tego człowieka podnieście go z powrotem namaszczenie jest wszędzie tutaj jest nad Tobą. Wznieś Twoje ręce. Jezus daje Tobie dzisiaj to. Jezus daje dziś Tobie uzdrowienie. W imieniu Jezusa. Wyjdź demonie. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Widziałem. Widziałem. Jak Go opuścił. Hallelujah. Co z tą kobietą jest? Kim jest ta kobieta? Moc Boża też siebie uwolniła. Ona go do pana przeprowadziła. You come up here too with your husband. Come i all of you from Mauritius and tutaj. Get up here. Pana przeprowadził. on, to jest moc Ducha Świętego. To jest moc Ducha Świętego. To jest moc Ducha Świętego. Spójrzcie na niego. Jest. Jest. On jest ciągle jeszcze ponad wami. It's all over you. Oh, it's all over I you. nad tobie jest. I na tobie jest. I I Zjedzmy ręce, kiedy nie Jest To jest wspaniałe. Bóg jest pośród nas. On chce usiąść. go ja einmal hinsetzen. wami. Duch Święty jest ponad wami. unless God tells me, I think he just did, I give you praise and glory. Oddaj Ci Panie, cześć i O Lord God of Heaven! I'm begging you, yes sir! Praise the Lord! Hallelujah! And to the Lord, and there are the whole group from Air France. Of hostesses and, and that I've been and... Ona przeprowadziła z francuskich linii lotniczych. Nie, jesteś już tym samym. Chodź tutaj. Spójrz na dół. Wyobraź sobie, tam w dole jest diabeł. Deptaj go, deptaj go. Wy też, wy też, wszyscy. Co mamy czynić? Cała przestrzeń napełniona jest Duchem Świętym. A co z nim się stało? Panie, dotknij te wspaniałe dwie małe dziewczynki w potężnym imieniu Jezus. Wiecie co? To jest absolutnie wspaniałe. Yy, tam jest ktoś w tym budynku. Yy, co z tym, z tym tu na dole jest? Paralyzed, gelend paradis what's wrong with this girl right und das ist mit dieser frau also ist kobieten sorry she's what bitte was not so She's paralyzed. Paralyzed. from france gelend aus frank werden belgien von belgien i'm not coming they that my hands on him just ja ja to sie Zejdę tam na dół i będę nakładał ręce na was. Proszę, zróbcie przejście między rzędami. Co było mi w porządku z tymi oczami? Miała okulary. Nie, potrzebujesz ich więcej. Spójrz. Tak, mogę I widzieć. Teraz widzi. To Dobrze, poczułam ciepło na oczach. Miała grube szkła kontaktowe.